Cześć, audycja Kader Ci Dzisiaj odcinek 73. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Zaczynamy od wieści, które w tym roku już dość często się u nas pokazywały. Zdecydowanie zbyt często. Mianowicie kolejny twórca komiksowy, współtwórca komiksowy odszedł 12 listopada 2018 roku w Los Angeles. Zmarł Stan Lee. I myślę, że można spokojnie powiedzieć, że Mamy koniec pewnej ery. Bo oczywiście tro, tro, rozwiniemy ten wątek za momencik. Zwłaszcza, dla, dlaczego powiedziałem współtwórca komiksowy, a nie twórca komiksowy, gdy no, tak jak mówię, zaraz do tego dojdziemy. Ale jednak myślę, że nie można odmówić, stanowili pewnych zasług, dla ogromnych zasług dla komiksu zarówno amerykańskiego, jak i nie zawaham się powiedzieć, światowego. Bo to, co zrobił, z wydawnictwem Marvel Comics, które tam na początku jego kariery się nazywało zupełnie inaczej, zdaje się Timely, jeśli dobrze pamiętam, no to jednak stworzy, stworzył w dużej części samodzielnie, można jednak powiedzieć, no, giganta rynku, który... Obecnie jest jednym z największych symboli popkultury i tego mu zabrać absolutnie w żaden sposób nie można, Na, nie, nawet jeżeli że nie. Tylko, że nie, no, no. niekoniecznie krystalicznymi, prawda, metodami? metodami, tak. No wiesz, dla mnie Stanley zawsze był taką osobą, jak jak taki amerykański sprzedawca samochodów, mm. że potrafi się sprzedać i no. potrafi sprzedać to, co ma. I jeśli kwestią sprzedania jest powiedzenie, że, że, że to jest jego jego, no to pewnie to zrobi. Nie będę mu, tak jak zresztą Łukasz Kowalczuk napisał, oh, dobrze, pojawił się Łukasz Kowalczuk w odcinku. Odhaczony. E, jak e, napisał, że nie był żadnym zbrodniarzem wojennym czy jakimś wiesz, super strasznym typem, żeby mu um, źle życzyć, czy coś takiego. Mhm. Ale największym problemem jest chyba to jak jest odbierany nie zawsze słusznie. Z czym nie da się nic zrobić. Mm. I myślę, że y, był jedną z, może z ikon komiksu, ale bardziej bym powiedział, że na pewno był ikoną popkultury komiksu samej, samej... mainstreamowego. A, mainstreamowego w takim sensie, no tak, tr trudno się a, z tym nie zgodzić. Tylko właśnie tak jak mówiłem. Że... To, tak jak ty też powiedziałeś, że Stanley miał od zawsze takie ogromne parcie na szkło w, niezwykle, w niezwykłej historii Marvel Comics, książce wydanej jakiś czas temu w Polsce. Było to dość ładnie opisane, że gdy już się ten Marvel tak dość mocno i fajnie rozkręcił i stanowili się, włączyło parcie na szkło, to jednak konsekwentnie i uparcie dążył do tego, żeby wypromować przede wszystkim siebie, a nie Rzeczy, które współtworzył No ale też i to mu się jednak jak najbardziej udało, bo no zobacz tak, sobie ten. teraz ale mamy tego mamy po... wydarzenia na Facebooku. Będę klaskał na ostatnim cameo Stanley. które no, nie, nie, nawet no, sorry, że <grym> wspomniałem, ale, ale jednak i, i wiesz i na tych klaskać w kinie możesz, jak jest ekipa filmowa na sali. Tak, tak, ja rozumiem absolutnie. Tylko wiesz, chodzi o to, że gdy Stanley zmarł. Jednak nie, nie był to news który się pojawił na nie wiem w Sibierze, że News Aramia ale i komiksu i koniec tylko to jest news który no, się pojawi pojawił pojawił wszędzie tak mhm. absolutnie bo i na tych, tych takich lol kontentowych stronach pokroju Nine Gag, typu Quake, czy, czy tego. Te, no. No, no, ale rozumiem odwiedzam. Jak się nudzę, nie wstydzę się tego. I, i... Ale nie, nie mówię, że powinieneś się tego wstydzić. Widziałem Twoją minę teraz po prostu. Ale... No, bo ja kiedyś miałem z tym duży problem, wiesz? W sensie zżerał. <śmiech> Przepraszam, zżerało mi to strasznie, strasznie dużo czasu i bardzo się cieszę, że przestałem wchodzić na takie strony. A ja ci powiem tak trochę na przekór, że na Nine Gag. Mega zacząłem zaglądać ostatnio nawet częściej, bo otworzyli tam sekcję, która się nazywa Lego i... No to z głowy. Ach, no to już właśnie, no to jest bardzo niekonstruktywne tracenie czasu, ale z jaką radością na, na pysku. Ja wracając do Stanali. Tutaj może powiemy o nim kilka faktów. Mianowicie, no 95 lat miał, gdy zmarł, więc to jest mega słuszny, w, w, słuszny wiek i tutaj a zapewne wyjdę znowu na nieczułego drania, świnie najgorszą i w ogóle Tymczyńskiego. Gdy widziałem filmy z ostatnich konwentów, festiwali, na których Stanley jeszcze się pojawiał, to powiem ci szczerze, że on już wyglądał na osobę, która raczej długo nie pożyje. Tak, przy... to, wiem, tak, że to ale... nie brzmi najlepiej, ale nie wiem, czy kojarzysz taki filmik z, z, jednej... z podpisywaniem, ta, gdzie on już po prostu nie kojarzył, gdzie on w zasadzie jest, a podpisywał dalej. Głównie to było straszne dla mnie, że wiesz, że jakby ta czy oczywiście, machina nie? i wszystkie te konwenty, no i oczywiście najgorsze, co może być, czyli fani, hmm. jakby Trochę chyba w jego podświadomości wymuszali jego obecność. I tam nawet w komentarzach było, że to jak można zapewnić taką obsługę, że czekałem w kolejce, a nie dostałem podpisu. I to. I, no, <coughs> no fandom zawsze najgorszy. Natomiast, wiesz, straszne, że kogoś w takim wieku, którego pewnie wielu z nas nie dożyje. No niecałe do, do 96. urodzin zabrakło mu, z tego co widzę, nieco ponad miesiąca. Mhm. Więc wow, naprawdę. Ja, ja na przykład nie chciałbym tak długo No, nie, no nie. chyba, że miałbym tyle hajsu. Też rok temu mu żona zmarła, prawda? Mhm. Także no... Trzeba współczuć rodzinie i bliskim u, straty osoby i zadbać o to, żeby... Przejść do historii zgodnie z prawdą. Uh -huh. ja tutaj... Bo tu nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby wszystko było czarno-białe, że trzeba od razu oczerniać wszystkich i, wiesz, i krytykować, tylko że przy mówieniu o stanie li um, trzeba właśnie używać takich słów jak współtwórca. współtwórca. Żeby tak. była jasność po prostu. Dokładnie, a mówimy o tym współtworzeniu, ponieważ tak można powiedzieć utarło się właśnie dzięki temu, że Stanley tak mocno parł na to szkło i był obecny w każdym filmie Marvela, w każdym serialu Marvel. widziałem ostatnio taki filmik o, z tymi wszystkimi cameo w jego wykonaniu. No. Na przykład nie wiedziałem, że pojawiał się epizod, znaczy pojawiał się to jest bardzo dużo powiedziane w tych Netflixowych serialach. Mianowicie zarówno w pierwszym Daredevilu, Jesse The Jones, Luke Cage'u i tak dalej by, było jego zdjęcie w, A, był, był w, wleciony, w no, pojedynczych no. scenach, ale w każdym z tych seriali to było to samo zdjęcie, więc nie wiem czy to się liczy jako cameo czy nie. Wiem, że w Agentach Tarczy Był, był, był, był, był, był w jednym odcinku, bo to jeszcze wtedy oglądałem. Ale chodzi mi o to, że stał się tą taką twarzą. I no, no nie można mu odmówić też tych pewnych zasług, bo jednak chociaż jest współtwórcą Spidermana, Fantastycznej Czwórki, Halka i całej masy wielkich postaci, to jednak no, bez niego tych postaci mogłoby nie być, więc to nie jest tak, że... Um... Znaczy, prawdy i tak nigdy nie poznamy, bo teraz już żadna z tych osób nie jest w stanie się wypowiedzieć. Tak, to, to jest fakt. O twórcach mogą, mogą świadczyć tylko i wyłącznie rzeczy, które po sobie zostawiają. A Stan Lee pozostawił po sobie dużo, bo mówię, nawet jeżeli tylko tylko i aż współtworzył daną postać, tak, taką jak Spidermana, czy taką jak Halka, jednak no, jakiś swój procentik do tego dorzucił. Może to być większy, może to być mniejszy, nie wiemy. Nie wiemy tego i już, już, się, już się pewnie nie dowiemy, ale ja no, jednak uważam, że Facet, który współtworzył tak wiele postaci, które stały się teraz ikonami popkultury, no to jest jednak to jest ogromne osiągnięcie i nie ma i wydaje mi się, że jeszcze długo, długo nie będzie. Być może nigdy się nie doczekamy osoby związanej z komiksami, która tak się przebije jak Stan Lee, bo na, na, na jed... żeby była tak powszechnie znana tak, w tak, mainstreamie. Tak, tak rozpoznawalna, bo na, na jednej z grup facebookowych po śmierci Stan było, padło właśnie takie pytanie, czy, czy jest jakaś osoba, która kiedykolwiek może być w stanie dorównać swoją medialnością stanowili? I no, raczej wszystkie kandydatury, które się pojawiały, to, to nawet nie jest ułamek tego, co, co Lee udało się osiągnąć. Bo yy, czy to Neil Gaiman, czy to Robert Kirkman, czy to Frank Miller, to są postacie, które się przebiły, ale no to nigdy nie będzie kaliber Stanley. A Stanley urodził się w roku 1922 w Nowym Jorku jako Stanley Martin Lieber i taka zabawna e, anegdotka z nim związana. E, Stanley został wymyślony przez Stanley'a Martina Przyszto Lieber ok. <laughs> przez Stan Lee, Stanley'a Martina Liebera jako mm, takie alter ego do tworzenia komiksów, ponieważ Stan Lee chciał zawsze stworzyć wielką amerykańską opowieść książkową, no a żeby to jego nazwisko się nie kojarzyło z kolesiem, który robi jakieś głupie dziwne komiksiki, to wymyślił sobie po prostu pseudonim. No i chyba wtedy się nie spodziewał, że kilka, kilkadziesiąt lat później mało kto będzie kojarzył, jak on się naprawdę nazywał, a każ dla każdego będzie Stanem Lee po prostu. I to jest taki... to jest taka ciekawostka, bo... Nawet on traktował początkowo pracę przy komiksach jako coś takiego ee. a potem się okazało, że, że po prostu całe życie sobie ułożył na, na, na tym, co, co stworzył właśnie w Marvelu które się na, na początku, tak jak mówiłem, nazywało Timely Comics, później się wiele pozmieniało i ten Lee cały czas tam działając no, stworzył, stworzył wielkie wydawnictwo bardzo często słyszę o właśnie o tym, że czy to Jack Kirby, czy to Steve Ditko, czy to inni twórcy zarzucali, stanowili, że w konfliktach na linii wydawca twórcy, on zawsze się opowiadał po stronie wydawcy, że, że no stąd też pewnie tego te delikatnie rzecz ujmując suche relacje z tymi, z tymi twórcami mhm. w późniejszych latach, no ale jakby też, wiesz, inaczej by było, gdyby Jack Kirby i Steve Ditko nie byli typowymi komiksarzami, którzy siedzieli w swojej pracowni i skupiali się tylko i wyłącznie na tworzeniu. Stanley był najbardziej medialną osobą i był osobą, której wydawnictwo potrzebowało, żeby istnieć. Tak, tak. No jakby nie patrzyć swoją właśnie tą medialnością, tym takim parciem. Najpierw na papier, później na szkło. Jednak Bardzo amerykańskim jednak. Nie? Dokładnie, ale zobacz, jak, jak on odmienił ten rynek amerykański komiksowy. bo Tak en... jak Disney, animacje i podobne opinie są o nim jako o szefie. No, nie ukrywam, tak. No i jakby nie patrzeć, Marvel jest teraz pod egidą Disneya. Przypadek. W każdym razie, gdy Stanley tworzył, współtworzył tego Marvela, to wtedy na rynku dominowały komiksy DC, które wiesz, się kojarzyły z, takim, z taką korporacyjną grzecznością. Tam nie było w ogóle kontaktu z czytelnikami. Nie było tego takiego jo fajnie, że jesteście. My też jesteśmy fajni, a to są nasze fajne komiksy. Tylko tak jak w tej książce drugiej, która się niedawno ukazała Mordobicie, to takie porównanie Marvela jako tych takich fajnych kolesi z sąsiedztwa, a DC jako tych kolesi w garniturze i z kijem tam gdzie tam, gdzie słońce nie dochodzi, było całkiem trafne, bo jakby nie patrzeć, no ta nowa jakość Marvela to nie były tylko historie. Spróbuj wymienić jakąś znaną historię Stanley. Ciężko będzie, ale to jak właśnie ten, ten... Postacie tak, natomiast historii... No ciężko, nie? Ale właśnie chodzi o to, że ten styl prowadzenia dialogu z czytelnikami, e, pro, oczywiście z, m, narracji w komiksie słynny. E, Marvel Style, i, czy jak to konkretnie się nazywa? Wiesz, to, co polega ona. Nie style, to style. To, to, to, co polega na m, rozpisaniu scenariusza, narysowaniu plansz i dopiero dopisaniu dialogów. Mhm. To, to jest właśnie nas rzeczy, które wymyślił Stanley i to. I, autentycznie do dzisiaj jest używane w niektórych przypadkach, już nie tak często, ale dalej jest używane, no to to jest jakby nie patrzeć, dość duża jego zasługa i no, tych zasług można wymyślać, znaczy wymyślać, wy, wymieniać naprawdę dużo i w tych pojawiających się w internecie opiniach o, o stanie libo, zauważyłem, że faktycznie jest strasznie dużo takich postów, czy to w Polsce, czy to za granicą, że no umarł wielki człowiek, ale i jest taka litania tych, tych jego grzechów. Mi się wydaje, że mm, owszem, jest warto i wręcz należy wspominać o tym, że to nie był kryształ, ale no na pewno nie, odma nie odmawiać mu gigantycznych zasług, bo jednak, co by, co by to jest te, może no To, gdyba... co przeskrobał, na pewno nie umniejsza innym rzeczom, których dokonał. Tak, właśnie, te, może teraz moje gdybanie idzie trochę za daleko, ale wydaje mi się, że gdyby. Em, z tego powiedzmy takiego trójkąta e, Ditko, e, Kirby i Stanley, wykreślić Stana Lee, to Marvela by chyba nie było. Albo no bo... na pewno nie byłby w tym miejscu w którym jest obecnie bo te 80 zasług za, te, tego że Marvel teraz jest tym numerem jeden e, na amerykańskim rynku jedną z najpotężniejszych firm chyba też popkulturowych na, mhm. na, na świecie, no to jest jednak jego zasługa i wydaje mi się, że nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z komiksami jest chyba trochę tak jak z bóstwami, że istnieją dopóki ktoś je czyta, ktoś w nie wierzy. I gdyby nie to, że udało im się w tamtych latach dotrzeć do, do nowych czytelników, to może by sobie gdzieś tam w drugim obiegu... Kupowane na stoiskach z tanią prasą, ktoś by to ogarniał. Ja też się tak zastanawiam, co przyniesie przyszłość po, ty, ty, ty, ty. Po, po odejściu stanali? Bo raczej nie wierzę w to, że, że wiesz, że Marvel się. Teraz, okej, okay, dobra, już nie musimy, to nie będziemy go tak gloryfikować. Wydaje mi się, że tak nie będzie. Ale na przykład zastanawiam się, czy. Stan Lee dumnie prezentuje, czyli to co się pojawia przy każdych kredytach, w każdym komiksie Marvela, czy to na przykład przetrwa próbę czasu, czy na przykład może będzie tak, że za parę lat się pojawi, e, nie wiem, Spider-Man stworzony przez Stan Lee i tego drugiego twórcę Steve'a czy, czy, wiesz, jakby nie patrzeć, strasznie długo, strasznie dużo czasu czekaliśmy na to, żeby obok Boba Kane'a post pojawiło się wreszcie nazwisko Billa Fingera i czy w Marvelu... No, czy w Supermanie też trochę musieliśmy czekać na niektóre rzeczy, prawda? Tak, tak, jak najbardziej, ale, ale to się stało w końcu i yy, na przykład gdy kupujesz komiks z Wonder Woman, to tam się pojawi, że Wonder Woman wymyślił ten i ten, wymyśliła ta i ta osoba, a w komiksach Marvela masz wszędzie, nie? Stan Lee przedstawia, Stan Lee z dumą prezentuje i Stan Lee... Za, sta za mało czytam Marvela, żebym ci mógł na to dokładnie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że komiksy, żeby dalej się sprzedawać, muszą się adaptować do naszych czasów. Jest większa różnorodność, przez co w komiksach też jest większa różnorodność. Co niektórych boli, mnie tam cieszy. Znaczy najbardziej mnie cieszy ten ból, a później, później ta różnorodność. Natomiast wydaje mi się, że w obecnych czasach ludzie coraz bardziej doceniają i rozumieją to, że wymyślanie rzeczy jest również pracą i że również należy docenić kogoś za zrobienie czegoś. I wydaje mi się, że sukces, jaki odniósł Image Comics przez no powiedzmy w bardziej teraźniejszej części swojej działalności niż, niż tej początkowej jest zasługą komiksów autorskich. Mm -hmm. I tego, że jednak autorzy mówili i pamiętam zresztą dyskusje, które często się jeszcze, jak się się CBR czytać, e, były w komentarzach, że mm, coś o jakimś wydawnictwie e, i że jakiś twórca przechodził do, do Imageu albo coś. No i było, że nie chcą właśnie wydawać w DC, albo to, to do Vertigo. Było, że w Vertigo już by raczej nie chcieli wydawać, bo mają kretyńską umowę i rzeczy, które oni stworzą, nie jest ich, nie, nie są ich. No i to się napędzało przez parę lat, a później ucichło. Jak nie wiem, czy DC zmieniło swoje umowy, pewnie nie, ale i się rozrósł wtedy gigantycznie. Mm -hmm. No, jeśli o to chodzi, to wiesz, teraz ten Restart Vertigo nastąpił. Znaczy następuje, bo te nowe serie się dopiero pojawiają. Wiesz, ja nie mówię, że to są złe tytuły, czy coś w ten deseń, bo jakby nie patrzeć, żadnego z nich jeszcze nie czytałem. Ale jak sobie zobaczysz, przypomnisz sobie nazwiska osób tworzących te nowe serie, tam nie ma, wiesz, Jasonów, Aronów, Rików, Remenderów, czy Brianów, Vonów. Tam są obecnie, oprócz tych wszystkich serii około Sandmanowych, to jednak są twórcy raczej mniej rozpoznawalni, więc wydaje mi się, że wciąż jest, taki, dobrze. jest trochę taki efekt tego, tego imidżu. Ja oczywiście nie mówię, że to jest źle, tylko wciąż jest tak, że jak jakiś znany twórca chce zrobić coś swojego, to raczej uderza do imidżu. Czy to ostatnio Chelsea Kane się pojawiła z Man Eaters. Czy to Brian Azarello, z Eduardo Riso już jakiś czas temu z tą księżycówką, no, no wciąż jest tak, że pomimo tej wielkiej fali, która nastąpiła tak jak wspomniałeś 2012-2013, wciąż są momenty, w których przychodzi naprawdę duże nazwisko do, do imidzu i, i robi coś swojego, a, mhm. a w tym Vertigo no jest tak, tak średnio pod tym kątem. No, ale jeszcze wracając do Stanley. Stanley był w Polsce raz. Przynajmniej jeżeli się nie mylę, był, był w Polsce raz. Odwiedził redakcję TMSemika lata, lata temu. Mhm. I jest no przecudownie kipiące latami 90. zdjęcie pamiątkowe z jego wizyty w tej redakcji. Pewnie je kojarzysz. Wszyscy oczywiście to, to... Total, totalnie ubrani jak w latach 90. i, i jest, jest to naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajna taka pamiątka. No, nigdy się nie udało zaprosić Stanalina na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier wodzi ale, ale był w Polsce, więc mo można odhaczyć, że, że, był. że, że mieliśmy... E, znaczy nie, niektórzy mieli okazję poznać osobiście te, tegoż twórcę jeśli chodzi o takie reakcje na, na odejście tego, tegoż, tegoż twórcy to ku mojemu zdziwieniu takie naj, najfajniejsze posty najfajniejsze to może, może nie jest najlepsze słowo ale takie naj, najciekawsze do, do czytania posty o wspominające stanali wrzucał na Instagrama Rob Liefeld. Rob Liefeld jest skarbnicą, jeśli chodzi o Instagram i jego tak, Instagram jest wspaniały. Tak, jego Instagram jest cudowny. Nawet jeżeli wrzucasz okładek do Marvela, do, do komiksów Marvela, to co się dzieje pod tymi obrazkami najczęściej jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe do przeczytania. Mhm. więc mnie więc nie... mi się bardzo zmieniło podejście wiesz, do Roba Liefelda prze, przez lata, mhm. bo kiedyś e, nie lubiłem sposobów jaki rysuje i jak idiota przekładałem to na osobę, że nie lubię Roba e, Lifefelda. dalej nie przepadam za jego rysunkami, e, natomiast uważam go za wspaniałą osobę. Po pierwsze to, że mu się tak udało, to jest, to jest kosmos. Przecież on zaczynał jako gówniarz. Tak, tak, 16 -latek. 16 Szesnastolatek rysujący komiksy i wtedy jego rówieśnicy je jeszcze czytali. Mhm. To musiało być po prostu jakieś cudowne przeżycie. Tak i, no ja... I tak. widziałeś jak wrzucił to, że John Cena ma grać Kapitana Amerykę? Tak, tak, podesł podesłałeś mi to nawet. To jest najwspanialsze zdjęcie w historii. Nie, moim zdaniem o wiele lepsze jest to, gdy Rob z rodziną jest na plaży i mają zakopane stopy w piasku. A, i jak mam je rysować, skoro nie istnieją. Dokładnie tak. Ale... Wra Wracając, przepraszam. Bo... Znaczy ja jeszcze tak słowem co do Roba Leifilda, ja dalej uważam, że to jest kompletne beztalencie, jeśli chodzi o rysowanie komiksów, ale jeśli chodzi o miłość do swojej rodziny, roboty, to chyba on nikt go nie potrafi przebić, bo to jak on się jara i to tak autentycznie pozytywnie się jara tym, tym każdym, przepraszam, gównianym komiksem, który wyprodukuje, to jednak jest... No ale Połczmana stworzył. Jest, to jest rzadko spotykane, tak, bo jest, jest, jest cudowną rzeczą. No, no Stanley odszedł i to jest absolutnie koniec pewnej epoki. W komiksie no, na następcy osoby, która może powtórzyć jego sukces nie widać. Prawdopodobnie możemy się, przynajmniej my, nigdy nie doczekać drugiej takiej osoby. No cóż, oby w tych zaświatach, jeżeli coś tam faktycznie istnieje, oby sobie usiadł przy kawie ze Skiwem Ditko i Jackiem Kirby i sobie powyjaśniali wszystkie rzeczy. Myślę, kto jest jeszcze tak bardzo medialny, wiesz? Bo są osoby, które są całkowicie niemedialne, ale mhm. każdy je zna. Jak Alan Moore. Mhm. Te, też jest taką bardzo przebitą osobą do, do, do popkultury. No ja Frank że, Miller też próbuje, ale... Ja uważam, ale on... że z tych wszystkich twórców, komiksów, którzy najlepiej się przebili do popkultury, to jest jednak Robert Kirkman. Bo y, po pojawia się też przykład Kevina Smitha, ale to był najpierw aktor, reżyser, a dopiero potem twórca komiksów, a, a Kirkman jednak zaczynał od komiksów, od tych głupotek w stylu Battle Pope'a. Później się pojawił niezwyciężony The Walking Dead i właśnie żywe trupy. To jest, to jest ta rzecz, która go wybiła i podejrzewam, że jakichś dobrych kilkadziesiąt milionów osób na całym świecie, które niekoniecznie czytają komiksy, przynajmniej kojarzą. Jak nie z serialu, to z mm -hmm. gry, jak nie z, drugiej, z jednej gry, to z drugiej gry. No i wiesz, jeszcze byłby przecież, jakby się bardziej udzielał, ale dobrze, że tego nie robi. Wystarczy, że słabe rzeczy pisze. Mark Millar, który przecież ma wszystko zekranizowane zanim to wymyśli. Czy wydaje mi się, że w pewnym sensie Duży potencjał, ale w sumie to jest, zby... nie, nie, co cofam, bo to z... Gerard Way jest jednak zbyt niszowy, żeby, znaczy, mówię, mówienie... jest zbyt, zbyt mocno znany jako muzyk. muzyk. Tak, jako muzyk może nie jest taki niszowy znowu, natomiast jego komiksowa kariera to zupełnie co innego. No, Zobaczymy, może ktoś jeszcze urodzi albo właśnie zaczyna tworzyć, kto się przebije. Teraz no. mamy też zupełnie inne media niż były, kiedy Stanley się przebił, nie? Mhm. Mm obyś miał rację. Natomiast jeśli chodzi o inne ważne wydarzenia, to niedawno mieliśmy dziesiątą rocznicę. śmierci Janusza Hristy. Mm -hmm. Tak. Wybitnego polskiego twórcy. 15 listopada 2008 zmarł Janusz Christa. Jego komiksy są dalej z nami. Dalej są wznawiane na szczęście, dalej są publikowane i to jest osoba, o której warto pamiętać, jeśli chodzi o polski komiks, bo jest jednym z jego, no, chyba największych twórców. Tak, tak, strasznie szkoda, że Janusz Krysta nie dożył momentu, w którym jego dzieło stało się lekturą szkolną. Mm. Myślę, że na pewno byłby mega zadowolony, natomiast jeśli właśnie chodzi o um, jego dzieło najsłynniejsze, czyli tego Kajko i Kokosza, chociaż jedno z najsłynniejszych, o może tak, tak powiemy, bo jednak tych tytułów Janusz Kristan stworzył naprawdę dużo, to w styczniowych, jeszcze nieoficjalnych, niepotwierdzonych zapowiedziach Egmontu wreszcie się ma... znaczy wreszcie, kolejny raz pojawia się Kajko and Kokosz Flying School, czyli ta wersja anglojęzyczna latającej szkoły. Być może wreszcie się uda, bo jednak jakby nie patrzeć, od, już od kilku miesięcy ten komiks jest przesuwany. E, tam zdaje się, były jakieś problemy w druku, z, z tego co pamiętam, że jakieś bardzo nieszczęśliwe tłumaczenia tych nazw, tych, tak, z, tych, z, nazw z tych ledami, bóstw. Tak? A to, to też bu, była jedna rzecz, że przetłumaczyli słowiańskie bóstwa na a, greckie. Y -hmm. I jeszcze faktycznie było, było jakieś słówko, które dość dziwne skojarzenia e, Wywoływało to, co powiedziałeś. Mignota. Tak, tak, to, co powiedziałeś wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi Egmotu na styczeń, tak jak wspominamy, są one nieoficjalne w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, więc może się coś jeszcze zmienić do momentu oficjalnego ujawnienia. Ale mamy tutaj 18 komiksów i, i nie ukrywam, że dla mnie styczeń będzie wreszcie takim momentem oddechu bo Egmont ostatnimi czasy strasznie, strasznie dużo y, rzeczy publikuje, które ja chcę i w styczniu też ich troszeczkę będzie, ale można powiedzieć, że tylko raz, dwa, trzy, cztery tylko cztery rzeczy, które ewentualnie bym chciał, przy czym przy jednej się bardzo mocno zastanowię nad tym czy ja na pewno ją chcę y, ale może nie po kolei, tylko powiedzmy co, co najmocniej zwróciło naszą uwagę z tych styczniowych zapowiedzi. Myślę, że Ciebie zdecydowanie najmocniej Odyseja Lanfeusta albo kolejny tom kaczych kaczej kolekcji Barksa. Która, tak. która z tych dwóch rzeczy bardziej? Kaczki zawsze z przodu, a później Lanfeust. Aha. I spin-off Czarnego Mota, ponieważ okay. jestem fanem uniwersum. Tak, właśnie, właśnie usiłuję się... Nazwałem się fanem, teraz się dziwnie czuję. Najgorzej. Usił usiłuję się doturlać, doskrolować do tego tytułu, o jest. Doktor Star i Królestwo Straconej Przyszłości cudowny tytuł. Ja już chcę, chciałbym to przeczytać. Jeff Lemire, Max Fumara, Dave Stewart, czyli bardzo fajny zestaw twórców i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które ja jak najbardziej chciałbym przeczytać w styczniu. Kolejną jest Daredevil Franka Millera z przepaskudną okładką. Po prostu... Okładka jest infantylna. Straszna, jasny gwint. No ale na półce będzie stało grzbietem. To grzbiet też ci będzie schrzanią. Tak, tak, będzie, nie będzie panoramki. Trzecia rzecz, którą bardzo bym chciał mieć i raczej na pewno ją kupię, to jest właśnie kolejny, kolejny tom Kaczogrodu Karla Barca, Ten Tom będzie się nazywał siedem miast Siboli, bez K na początku. No i tą kolejną rzeczą jest trzeci Tom Ex Machiny, mhm. którą gdy czytałem w oryginale to jakby mi się podobała trochę bardziej, ale teraz wciąż mi się podoba, więc Ex Machina sobie jak najbardziej zbieram. To co zauważyłem i nie tylko ja z tego co widziałem po komentarzach w internecie, jest tylko jedno, jedno Vertigo w styczniu. Przez ostatnie, ostatnich parę miesięcy tych tytułów z Vertigo każdego miesiąca się pojawiały dwa, mhm. natomiast tutaj jest tylko jeden, więc być może jest to jakiś zwiastun tego że będzie i tych komiksów troszeczkę mniej w przyszłym roku. Ale to by w sumie tak wychodziło, bo i saga o Potworze z Bagien dobiega końca, bo to trzy tomy tylko, i Ludzie Północy też trzy tomy i Kaznodzieja się niedługo kończy. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie ile to ma tytułów, bo to, ile to ma tomów, bo tej serii akurat nie zbieram, więc... Ym... Tych tytułów lada moment trochę ubędzie z Vertigo, a zapowiedziano tylko Promete, zapowiedziano Doom Patrol, więc ra raczej prawdopodobnie być może o ile się nie pojawią jakieś zapowiedzi kolejnych rzeczy z Vertigo to raczej w przyszłym roku będziemy mieli takie lekkie wyhamowanie. Nie mam osobiście nic przeciwko temu, ponieważ portfel trochę odetchnie, ewentualnie jakieś środki będzie można przerzucić na inne pozycje od innych wydawnictw. No ale niektórzy się zmartwili tym, tym wyhamowaniem. No ja patrząc na przepaskudnie szybko rosnącą półkę komiksów z Vertigo, które obecnie wydaje Egmont, nie, nie mam absolutnie nic przeciwko le lekkiemu wyhamowaniu. No ale to nie tylko Egmont już coś zapowiedział na przyszły rok. Czy przyjrzałeś się bardziej lub mniej dokładnie to, co się powie... Temu, co się pojawiło na Kulturze Gniewu? Nie miałem jeszcze okazji. Nie miałem jeszcze okazji? To sobie odpal szybko stronę. Natomiast ja ci ja powiem tak. Pojawiło się tam pięć tytułów, z czego dwa mają konkretną datę wydania, mianowicie 31 styczeń przyszłego roku. I jeden z tych tytułów nawet ci podesłałem na, na Messengerze Okładkę, czyli mhm. złotą, kole kolekcję. złotą Kolekcję tak, Jana Kozy. Jakoś w poprzednim odcinku, zdaje się, wspominałem, nie? Przy okazji Twojej oceny, Polska Mistrzem Polski, że paski Jana Kozy to jest idealna rzecz do zebrania i wy opublikowania. No i proszę, można powiedzieć, że wykrakałem troszeczkę i bardzo się jaram złotą kolekcją Jana Kozy. Okładka jest przecudowna. Oprawa twarda, 96 stron, więc nie będzie to może jakieś, jakieś gigantyczne objętościowo wydanie, ale jakie by nie było, ja jestem. Z zajarany już w tym momencie i to jest rzecz, którą na pewno od Kultury Gniewu będę chciał e, sobie zakupić. Druga rzecz, która już ma datę wydania, czyli ten wspomniany 31 styczeń, to jest kolejna, kolejna odsłona binobila Jerzego Wróblewskiego. Mhm. Tym razem będzie to 100 karabinów. Tutaj na stronie Kultury Gniewu przy okładce jest taki znaczek z napisem okładka robocza, więc e, może się jeszcze coś zmienić w stosunku do tego, co tu widzimy, no, ale Wznawianie tych klasyków polskiego komiksu e, trwa w najlepsze, bo Bill jednak, jakby nie patrzeć, jest bardzo dużym tytułem. Wilson mnie cieszy, Daniela Klausa, bo wszystko Daniela Klausa zawsze cieszy, więc to na pewno będzie coś, co będę e, chciał sprawdzić i 80 stron będzie miała ta pozycja. Jeszcze nie jest dokładna data wydania podana, jest tylko rok 2019. Mhm. Śmiech i śmierć e, Adriana Tomine. Też spodziewam się. Tak, tutaj y, jeszcze do kompletu jest Nieznajomy Anny Sommer i to są takie trzy tytuły, które nie mają konkretnej daty wydania, tylko są luźno tak zaznaczone. Mamy nadzieję, że, nie że żaden z tych trzech tytułów nie doczeka się y, bośniackiego, płaskiego, losu bośniackiego, nie płaskiego no. psa, który w zapowiedziach Kultury Gniewu... Ale jakoś tak dziwnie się patrzy na zapowiedzi Kultury Gniewu, prawda, gdy nie ma tego bośniackiego, płaskiego psa w nich. Tyle lat był i w końcu go wydali. To będzie Może że ładnie poprosisz, to ci wkleją, żebyś się czuł swobodnie, <śmiech> przeglądając zapowiedzi. No, myślę, że dużo osób będzie... O, dobra, to, tą stronę pamiętam, właśnie ta, tak wyglądającą. W każdym razie pięć komiksów na rok przyszły zostało zapowiedzianych przez Kulturę Gniewu. Póki co. Póki co. Ale są też wydawcy, którzy zapowiadają jeszcze na rok obecny. I niedawno, kul o, nie Kultura, tylko Mucha Komiks zapowiedziała trzy tytuły, które opublikują się, zostaną opublikowane. <sum> Same się opublikują. Tak, tak, dokładnie. To już jest taka moc po prostu. Zostaną opublikowane jeszcze w listopadzie. Będzie to trzeci tom ankeny Exports, które jest fajną rzeczą, i jestem szczerze zdziwiony, że powiedziałem, że jest to fajna rzecz, bo w końcu jest to rzecz z Marvela i ja powinienem hejtować Marvela, ale nie. Nie, Ankeny Exports bardzo, bardzo, pomimo upływu lat, nie jest jednym z tych tytułów, do których powróciłem i jest takie ojoj, ojoj, ojoj. Wciąż bardzo dobrze się bawię. Przy dwóch pierwszych tomach było naprawdę sympatycznie. Myślę, że trzeci utrzyma, utrzyma poziom. Czwarty w przyszłym roku. Już to zostało powiedziane na Facebooku wydawnictwa. Mhm. Oprócz tego kolejny tytuł Marka Miller'a, czyli Starlight pod tytułem odpowiednim. Gwiezdny blask, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak, widzę twoją minę, tak, Mark Miller, ale to jest... Ta, ta rzecz Tak, no, wiem, że Starlight jest tak, jedną te, z tych. Ta rzecz od Marka Millara, na którą ja cholernie długo czekałem i, i chciałem, żeby się ukazała po polsku, no i wreszcie się doczekam. Niech Mark Millar doceni. Dokładnie, powinien <grym> mi wysłać jakiś kosz kwiatów albo coś w ten deseń. No i trzecia, trzeci tytuł to jest Empty Man, po polsku pusty człowiek, autorstwa K Kalena Bana. I nie jest to twórca, któremu jakoś szczególnie mocno ufam. Kalenban jest jeden To pomii, z tych pomimo hrabstwa Harrow. Nierównych twórców. Tak. Że tworzy albo super rzeczy, albo tak przeciętne, że już w sumie słabe. Dokładnie. To jest, to jest taki twórca, który Kurczę. On, on w wielu wydawnictwach, on chyba w każdym wydawnictwie był obecny w jakiś sposób, ale jego rzeczy dla Marvela i dla DC to są po prostu w 99% rzeczy niezdatne do czytania. Po czym człowiek dostaje na przykład szósty rewolwer do ręki albo hrabstwo Harrow i okazuje się, że wow, ten gość potrafi robić fajny komiks. No i dlatego z takim... Robi Morrison, pamiętam. Tak, tak i, dla, i dlatego z takim olbrzymim dystansem podchodzę do, do kolejnych zapowiedzi. Jak to wydałem, Timana? Yy, boom. No to jest, znaczy, jest szansa. Znaczy to, to akurat był strzał w moim wykonaniu, ale. ale yy, tak, już. Zaraz już, będzie weryfikacja w yy, takim yy, razie. Już to sprawdzasz, ale no, no zde zdecydowanie jest to rzecz autorska w jego wykonaniu, a w tym akurat całkiem nieźle sobie radzi. No ale. Poczekam na jakieś, jakieś recenzje, jakieś opinie w internecie w chwili obecnej nie jestem przekonany co mm -hmm. do tego tytułu. No i co? No i e, Mucha przy, trochę przyspieszyła tempo pod koniec roku. Prawdopodobnie jeszcze w grudniu też parę rzeczy się pojawi. No i to cieszy, bo mm, chociaż Mucha może nie wydaje tylu komiksów, co, nie wiem, Nonstop Comics czy, czy Egmont to jednak w znakomitej większości ich oferty m, czuje się dobrze. Mm -hmm. I rzeczy jest... Studios. No oczywiście. Okej, okay, fajna, dzięki. Natomiast... Ym... I oczywiście te rzeczy z Imidzu mnie cieszą, nawet jeżeli są to marki miliary, no, no, no Starlight i będzie, fajnie, nie? I wydawane przez nich rzeczy z Marvela, w, w zdecydowanej większości bardzo dobrze mi leżą, bo i wspomniane Ankeny Exports i ten Immortal Iron Fist jeden był fajny i Cage. I, Cage był super. I, i, no I kolorowa seria z Marvela. Tak, kolorowa seria z Marvela i ten, ten one shot o Lokim, który miał pewnie jakiś podtytuł, a, a ja nie pamiętam, to było samo Loki? Okay. I teraz wznowienie Astonishing X-Men, które już znamy i od Muchy i od Ashet, hmm, ale, ale to wciąż jest bardzo dobry komiks i przypuszczam, że y, alias Jessica, Jessica Jones, no kurczę, to też, był, to też było bardzo fajne. Więc ja, jak wygrzebywać takie rzeczy z Marvela, jak wygrzebuje Mucha, to, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby tego było jak najwięcej. No i co? Z zapowiedzi to by było Wszystko? Tak, N możemy przejść do komiksików Tak, możemy przejść do komiksików Bo w, w tym odcinku mamy Ich dość dużo Dużo, bo tak. Zaczniemy od Czegoś od wydawnictwa Non-Stop Comics W oryginale Od czegoś wydanego przez Dark Horse Tak, czyli Giants I tutaj był bardzo duży Przypał, kiedy człowiek <grym> czyta I myśli, że jest jeden autor się nazywa Bracia Walderama, a to są bracia Walderama a zdarza się. Zdarza się najlepszym. I co Krzuchu sądzisz? Bo oboje czytaliśmy ten komiks. Carlos Valderrama napisał go, a zilustrował Miguel Valderrama. O. Zapowiedź jako taka mnie, i, y, mnie ciekawiła, bo pamiętam, że gdy pierwsze kadry, przykładowe strony zostały wrzucone, czy to na Instagrama wydawnictwa stop Comics, czy to na stronę już... Facebookową czy sklepową tegoż wydawnictwa. no wyglądało to naprawdę fajnie i muszę powiedzieć, że po lekturze też mam wrażenie takie, że no rysunkowo jest naprawdę bardzo fajny komiks, jeśli chodzi o scenariusz, o którym pewnie zaraz powiesz nie, tro, parę słów więcej, jak dla mnie jest spoko, ale nic ponadto, nie, nie urwało mi niczego z zachwytu, ale też nie mam zamiaru psioczyć na ten komiks, bo jest... Dużo lepszy niż masa innych amerykańskich komiksów w podobnej cenie. E... I tu się całkowicie zgadzam, bo scenariusz jest ekstremalnie przewidywalny, wiadomo, co się będzie działo, ale jest jednym z tych scenariuszy, który po prostu czyta się OK. Bo jest uniwersalny, trafi zarówno e, do nas, czyli ludzi, którzy nic nie osiągnęli przed 30. E... Albo po 30? <grym> Jak po 30? Ja już jestem po 30. Który rocznik jesteś tylko? 88 człowieka. A dobra, bo okej. Okay. wszystko się zgadza nie w nie takim tak. razie. E, no. I. Czy też spokojnie można go młodszym osobom e, pokazać. Jest tam trochę przemocy, ale no, w sumie nic gorszego niż w wiadomościach to, to, to nie będzie. E, I czytasz i możesz go spokojnie pożyczyć komuś dać komuś nawet, bo szczerze nie jestem pewien, czy ja w ogóle wrócę do Giants, bo był po prostu jednym z tych komiksów, przy których dobrze spędziłem czas i dobrze się bawiłem i więcej po nie nie sięgnę. Czyli taki wyższy stan przecię... przeciętniactwa? Gdyby był filmem, to bym powiedział, że nie przełączyłbym go w telewizji. Mhm. A bo z chęcią bym go po prostu sobie obejrzał. No właśnie, bo to, to, nie jest, to nie jest przeciętność, bo wydaje mi się, że tylko wybitne rzeczy zostawiasz i wracasz, albo bardzo z tobą związane z różnych powodów takich jak nostalgia, a dobre rzeczy czytasz i cieszysz się, że je przeczytałeś, a średnie rzeczy czytasz i hmm. nie jesteś przekonany, czy Dobrze zrobiłeś. Nie się... czytając. <grystanie> Rozumiem tą pokręconą logikę. Mi się po prostu wydaje, że, bo Giants jest pierwszym z tak dużym wspólnym projektem braci Walderama mhm. i myślę, że to trochę widać, że to jest taki. Takie, Pierwsza, dłuższa forma. Taka debiutancka rzecz na przetarcie, sprawdzenie się w tej formie wydawniczej. Ale no, tak jak wspomnieliśmy, mamy tutaj historię osadzoną przyszłości, gdzie ludzkość żyje pod powierzchnią ziemi, ponieważ na powierzchni y, żyją sobie takie tam trochę godzillo podobne y, ogromne stwory, które sieją chaos i spustoszenie, no i głównymi bohaterami jest dwóch przyjaciół z jednego z takich właśnie podziemnych miast, którzy aby zdobyć pozycję w jednym z gangów, postanawiają zdobyć a, jak to się nazywało? Przy Czarny bursztyn. Tak. Czarny bursztyn, dziękuję, dziękuję. No i w związku z tym wyruszają na powierzchnię, tam ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. No i tak jak już zostało powiedziane, no dalej ten komiks idzie naprawdę dość mocno przetartymi ścieżkami. Tak, ale są też takie... Ale robi to fajnie. To... Jasne. To nie jest takie, że czytasz i, są i jest fajne, takie w jeb, jeb w czoło i co ja czytam w zasadzie, tylko, tylko fajnie, się, fajnie się całkiem czytało, bo i postacie są całkiem fajnie prowadzone. Co prawda to są takie klisze, chodzące klisze, czy też biegające klisze. Ma, jasne to, że jeden ma ciemne włosy, a drugi ma jasne Który, e, który jest dobry, który jest zły, zgadnijcie. A, no, to ta, tam się mo, można o tym przekonać. Zarówno te e, giganty tytułowe, mm -hmm. które się pojawiają, też są ying yang, więc jest to mocno spłaszczone, ale w taki fajny sposób moim zdaniem i jakby tak wyglądało Pacific Rim 2, to byłoby dobrym filmem. A nie było? Pacific Rim 2 było strasznie... Słyszałem, że lepsze niż jeden. Co? Tak słyszałem. Było mniej bicia się po ryjach. O, to nie. ten. To i mniej robotów to, i było to. bardziej o tym, że przyjaźń jest najważniejsza to. w filmie, gdzie trzeba było się prać po ryjach. To dobrze, że nie obejrzałem dwójki. Jedynki też w sumie nie oglądałem, ale... Jedynka no. była fajna. Miał... Tak, były wielkie roboty i było. kogoś tankowca. star. Znaczy, no ja przy Pacific, przy Pacific Rim wysiadłem gdzieś tak jakoś w okolicach, nie wiem, nawet nie połowy filmu, po prostu mnie nudził. Ale wracając do Giants. Mm. Ale Giants przetrwałeś. Tak, James przetrwałem, James mi się czytało bardzo fajnie, głównie z powodu bardzo fajnej warstwy graficznej, e, która pomogła mi przejść przez to takie właśnie, nie powiem, że mielizny scenariuszowe, bo, bo scenariusz nie jest zły, on po prostu korzysta z tego, co jest znane, jest mhm. można powiedzieć dość oklepane, ale robi to sprawnie i robi to z wyczuciem. E, autor scenariusza ten komiks nie, pomimo tego, że ma 100, tam nie wiem, 30 stron, coś tam, coś. Taki standardowo amerykański. Tak, dokładnie. Jeden trade. Nie, nie ma takich momentów w nim, że jak w niektórych komiksach amerykańskich, że jest ten trzeci rozdział i jest po prostu takie, ja co ja czytam. Niech to się ruszy w końcu. Tutaj przez cały czas to tempo jest całkiem fajnie utrzymane. Obie postacie główne się rozwijają. Ta, ta warstwa drugoplanowa też całkiem fajnie została przedstawiona. No i pomimo tego, że od nie wiem, dziesiątej strony tego komiksu, no wiesz jak to się skończy. Albo, to, je, albo wie, jesteś wie, cholernie bliski tego odkrycia. To prawda, ale też patrząc na to jak ta historia wygląda, to y, istnieją amerykańscy twórcy, którzy by historię zamkniętą w jednym tomie spokojnie wsadzili w trzy tomy. Oj Tom, ty, która tak. tu jest. Natomiast... Ro Robert Kirkman. <głos> tak, z czego pięć zeszytów byłoby o niczym, a w jednym byłby cliffhanger, przez który byś sięgnął dalej. Dokładnie. I to jest chyba teraz sobie uświadomiłem największy plus tego tomu, że on jest dobrze zaplanowany czasowo że trwa tyle, ile powinien trwać, a nie jest to rozciągnięta historia. I przez to, mimo że to jest klisza i schemat, który znamy doskonale, jest fajne i dobrze się to czyta. Gdyby było dłuższe, to byłoby do wywalenia, jak wiele serii. Tak, i ten bra bracia z braci to, Walderama, który był odpowiedzialny za rysunki, oczywiście już, się, już się pogubiłem, który to który. Ehm, tak, Miguel Walderama, no, no ma petardę w łapie i powiem szczerze, że tych gigantów chociaż nie ma tutaj jakoś szczególnie ich dużo w tym, w tym komiksie, ile tam się ich pojawia, dwa, trzy rodzaje jakoś w ten deseń, mhm. no to jednak kurczę fajnie to wygląda i ten świat przedstawiony w komiksie też naprawdę sy sympatycznie na swój dziwny sposób zostało to przedstawione. No kurczę, naprawdę widać, I ko kolory że... kolory też bardzo fajne. Mhm, tak Podobne uczucie miałem, wiesz, kiedy też zresztą w... Komiksie wydanym przez Nonstop, komiks w przypadku Wej. Jeśli chodzi o sposób kolorowania, to, to mi się trochę kojarzy. Mhm. Klimat jest zgoła odmienny od Wej, natomiast miałem estetycznie podobne odczucia. Tak, i dla mnie właśnie największą zaletą Giants jest to, że rysun rysunki ratują całość, nie? bo mhm. gdyby to nie były jakieś rysunki, które by mi się podobały, albo nie byłyby tak efektowne to po prostu byłby kolejnym byłby z wielu takie, a tak to jest to to wciąż jest komiks kolejny z wielu ale przynajmniej kurczę fajnie wygląda i bardzo mi się podoba to że na samym końcu tegoż tomu gdy mamy te projekty zarówno postaci jak i jak i stworów to widzimy kolejne etapy tego jak jak te jak ci giganci byli projektowani. Bardzo mi się podoba ogólny pomysł na, na nich i z chęcią bym obejrzał jednak mimo wszystko coś więcej. Ten komiks się kończy w taki sposób, że jak najbardziej mógłby mieć jakąś kontynuację. Nie ale, musi mieć. No wydaje, wydaje mi się, że nie powinien. Nie powinien jednak, a ja, a ja, a ja z chęcią bym obejrzał coś więcej. O tym świecie? Mhm. Przede wszystkim więcej o samych gigantach. Mhm. Ale tak ogólnie rzecz ujmując. Nie wiem, jakby to miała być jakaś skala szkolna, ja bym dał taką czwóreczkę. No. Tak, to, to, to jest bardzo dobra, bardzo dobra ocena. Ja teraz przejdę do czegoś, co wydało wydawnictwo znane jako Egmont, czyli człowiek, który zabił Lucky Luka. Mathieu Bonhomme jest twórcą tego albumu i jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Która wy, Wydaje mi się, że robienie jakichś hołdów dla Lucky Luca, Asterixa czy Tintina jest w, w krajach Europy Zachodniej takim, wiesz, igraniem z legendą, mo, można powiedzieć. I tutaj jest to wspaniałe igranie z legendą i mogłoby być wyznacznikiem, jakby w podręcznikach było o tym, jak tworzyć e, właśnie hołd dla e, twórcy, czy podejść inaczej e, do postaci to to mógłby być według mnie wyznacznik, bo jasne, że można zrobić kalkę jeden w jeden i, i jechać dalej albo można zrobić coś tak zgoła odmiennego, że nie wpadnie w ten klimat hmm. i jednak będzie się zbyt różnić, żeby ktoś to zaakceptował. Tak, I hardkorowym fanom popękają to i o. Tak, no <laughs> jak zawsze. E, to, to, to prawda, tutaj e, człowiek, który zabił Laki Luka. Świetna okładka. Świetna okładka, e, świetnie zilu zilustrowany. I e, czytając miałem skojarzenia wieszczym z Tylerem Crossem. To, że czasem mhm. postacie są w innym kolorze, ale jednak paleta jest w pewien sposób do siebie zbliżona, e, bardzo, bardzo mi się spodobało. Pójście w trochę bardziej realistyczny styl niż, niż zwykły Lucky Luke, ale cały czas pozostajemy w kreskówkach. Bardzo fajnie tutaj dołożyło kolejne etapy do, do samego komiksu i te takie ukłony wobec charakterystycznych rzeczy, to czy dzieciaki biegnący za Lakim Lukiem i pytający, czy to prawda, że zabił braci Daltonów, to, że cały czas ważną częścią e, komiksu i takim smaczkiem jest to, że Lucky Luke non stop szuka tych papierosów, które przecież w komiksie zawsze, zawsze palił, tutaj jest to bardzo, bardzo poruszona I dostajemy naprawdę dobrze zrobiony western, który jest świetnie zilustrowany za pomocą kolorów, e, podbija Klimat, czy przekazuje uczucia, kiedy postać nic nie mówi, jak na przykład to, kiedy e, widzimy, kto będzie, powiedzmy w ogniu pytań, albo kto jest wściekły, kiedy po prostu cała jego e, sylwetka jest czerwona, i w żaden sposób nie razi to, bo jesteś przyzwyczajony przez e, cały czas trwania komiksu, że tak będzie to opowiadane. Fajne postaci i postaci, w których się nie gubisz, to jest jakby rzecz, która mnie dobija w komiksach niektórych, jak czytasz i patrzysz na kogoś i myślisz sobie zapomniałem, kto to jest. <laughs> Kiedy w pewnym momencie po prostu przedstawia ci się za dużo postaci. Tutaj jest to bardzo, bardzo dobrze rozplanowane e, cała historia zamykająca się w jednym tomie, czyli też w sumie klasycznie laki lukowo. Hmm. No, o czym sprawy. ona w zasadzie jest? Czy, czy tytuł, o, bo, właśnie, tytuł zdradza wszystko? Czy... E, sam początek, pier, jedna z pierwszych plansz, to jest klasyczny, wiesz, Forshadowing: Zabiłem Lucky Luka. Mhm. Po czym się zaczyna. Nie, jak kilka, do tego doszło, kilka dni tak? wcześniej. Mhm. Lucky Luke przybywa do miasta, w którym szeryf, szeryf jest nieudacznikiem i pracuje z nim jego brat. Nie można mieć tam broni. W całym mieście nie ma tytoniu, co jest jakby tylko i wyłącznie zabawną kwestią, która pomaga budować to humorystyczne rozładowanie. Bo gdyby zrobić Całego super poważnego Laki Luka, to jednak by mocno odstawał, prawda? Natomiast w przypadku tego, którego mamy w albumie, człowiek, który zabił Laki Luka, wyważa to idealnie i jest takim pomostem pomiędzy historią, którą znamy z czasów Morisa, a czymś, czymś poważniejszym. Także to jest idealne połączenie. I wracając do historii, przepraszam, tutaj zostaje uprowadzony konwój ze złotem, i mieszkańcy Komitet Obywatelski o, prosi Laki Luka o pomoc, no i on zaczyna się interesować całą sprawą. O tym jest ten komiks. Ciężko powiedzieć coś więcej, żeby nie walnąć jakiegoś hamskiego spoilera, mhm. dlatego warto fani Laki Luka już na pewno po niego sięgnęli, jeśli Lubiliście Lucky Luka, a chcecie coś odświeżającego, to sięgnijcie po to. Zresztą komiks został e, nagrodzony jedną z nagród w Angulem, także no, za nic nie mm. dostał tej nagrody. I zawsze pozy, znaczy pozytywnie wyróżnia się na tle innych Luków, bo i, tak jest, jest twardo oprawa. No ten front też wygląda y, inaczej. Ty... I, no i ma cudowną tą. Muszę kiedyś sprawdzić, jak to się fachowo nazywa ta przestrzeń za okładką, która czasem ma jakąś e, ilustrację. To tutaj to mamy. Na pewno ma jakąś nazwę, my po no, prostu Nie, jesteśmy, nie wiemy tego. jesteśmy zbyt dużymi ignorantami. A... A, ale to trzeba to sprawdzić, mm -hmm. żeby nie być. Super sprawa, każdemu polecam. Dobrze. A ty cena okładkowa, ile tam? Cztery, cztery dyszki. Dychy. Cztery dyszki. To i ja o komiksie za cztery dyszki. E, tylko, że na, na ten odcinek sobie wybrałem e, trzy komiksy, z których... O dwóch chciałbym ponarzekać, przede wszystkim, bo tak sobie stwierdziłem, że w sumie dawno nie narzekałem tutaj na, na, e, na antenie podcastu. Na, na, naprawdę? <grym> Czy, no, minęło już 5 minut, już mnie trochę korci, żeby wrócić do tego. E, wybrałem sobie na początek trzeci tom Moon Knighta, pod tytuł W noc. E, tym razem scenariusz Kalenban, Ban. Tam, tam, tam. Kallen Ban, rysunki Ron Akins i German Peralta i Moon Knight z Marvel Now to jest komiks, który co, co tom zmienia się cały zespół twórców w pierwszym tomie mieliśmy jako scenarzystę Warrena Elisa który stworzył sześć takich pojedynczych historii, które były świetne znakomicie odświeżył tą Ten postać. Ten ze snem był niesamowity, tak, dalej no, moja ulubiona historia z całego tomu. Super, prawda? W drugim tomie zastąpił go Brian Wood, który postawił również na taką powiedzmy kontynuację, bo z jednej strony mieliśmy kolejnych sześć pojedynczych historii, ale jednak był w tyle taki Wątek, który spinał cały tom klamrą i tam na końcu rzeczy zostały wyjaśnione Ale pomimo tego, że nie był to już tak fajny poziom jak przy tomie Warrena Elisa To wciąż tego Moon czytało się bardzo fajnie Oglądało się również znakomicie No i przechodzi tom trzeci I tutaj mamy Kalena Bana na e, stanowisku scenarzysty no i podobnie jak w wielu innych tytułach, w których prędzej czy później pojawił się Kalen tak i tutaj mamy taki zjazd, żeby nie powiedzieć potknięcie się i upadnięcie na mordę. Nie powiem, że Moon Knight y, stał się komiksem, nie wiem, na poziomie Deadpoola czy Harley Quinn, czyli najgorszym szajsem jaki obecnie jest wydawany. Co ty robisz? O, nasze tło się włączyło. Ojoj. Ale no, ewidentnie widać, że poziomem bardzo mocno odstaje to od e, poprzednich dwóch tomów. Nie jestem do końca pewien, nie sprawdziłem sobie tego oczywiście przed nagraniem, czy y, będzie więcej tomów Moon z tej serii. Prawdopodobnie to się skończyło na tym trzecim tomie, ale tak jak mówię nie pamiętam. Ale to w sumie jeżeli miałby to być koniec to ja się nawet cieszę, bo ten tom był po prostu słaby. To nie, tak jak mówię, to nie była tragedia, ale w porównaniu z bardzo dobrym Tomem pierwszym i zaledwie średnim, znaczy nie zaledwie średnim, bardzo poprawnym Tomem drugim, ten zaledwie średni jest po prostu, no, odstaje mocno. Rysunkowo jest ok, jest naprawdę fajnie, bo e, i wspomnie, wspomniany Ron Atkins i German Peralta, no naprawdę poradzili sobie bardzo fajnie, ale, no, Kalen Bun... van nie dał rady, nie, nie uciągnął tego wózka, a pomimo tego, że Moonlight jest taką postacią, przyzna chyba, że, że znakomicie bardzo fajną do przedstawienia graficznie, gdzie w tych i, i w pierwszym i w drugim tomie i w trzecim zresztą też jest strasznie dużo takich motywów, gdzie jest ta noc, ciemno idzie mhm. ten Moonlight, ta, ta biała taka plama, która no, jest no, no, no, no. widoczna z oddali, ale on chce być widoczny, żeby wszyscy źli po prostu już króli po gaciach na, na sam widok i to jest bardzo fajne i w tym tomie też się to znakomicie sprawdza tutaj jest taki wątek dominujący e, który się prze, przewija tam przez, przez e, większość tomu, że e, pewnie przekręcę knonshu ten Bóg, który wskrzesił Marka Spektora, że e, on tak się trochę od niego odwraca i nie do końca wiadomo dlaczego to jest ten wątek dominujący ale generalnie znowu idziemy w takie pojedyncze historie. Może tym razem nie jednoczęściowe, ale, ale też nie jest to jedna długa historia, gdzie na, w środku tomu po prostu zasypiasz z nudów, bo, bo nic się nie dzieje. No ale to że, to, że Moon Knight w noc jest rysunkowo naprawdę fajny, nie zmienia tak naprawdę wiele w tym przypadku. Ja lubię takie komiksy, które przy, przy których... no widać, że nie, nie, nie ma tam jakiejś głębszej historii i one nie służą niczego, do niczego innego niż jak pokazanie, jak dwóch kości czy tam więcej większa ilość ludzi się, się pierze po ryjach. Ja nie mam nic przeciwko takim komiksom, jeśli są napisane dobrze. A w przypadku trzeciego tomu Moon Knighta, no nie można powiedzieć, że, że jest dobrze. Jest po prostu nudno, jest przewidywalnie ta postać Marka Spektora, którą Ellis fajnie nakreślił, a Wood fajnie kontynuował, tutaj jest po prostu wyprana z charakteru. Przeciwnicy są kiepscy, nudni, no, no jest, jest źle po prostu i jeżeli, jeżeli ta seria ma kolejny tom, bo nie mogę, te, nie mogę tego stwierdzić bez patrzenia w Wikipedię, a nie chce mi się teraz tego robić, bo na samym końcu mamy tylko zapowiedź tajnych wojen. Na końcu na przykład drugiego tomu Tora, tej, tej, tej, tej żeńskiej wersji Tora, też jest zapowiedź tylko tajnych wojen. A nie, nie jestem na tyle obeznany w Marvelach, żeby wiedzieć, która seria miała ile tomów. W każdym razie, jeżeli Moon Knight skończy się na tym trzecim tomie, to spoko. Ja to nawet tak sobie pomyślałem, że byłoby nawet dużo lepiej, gdyby tego trzeciego tomu w ogóle nie wydawano. Co prawda wtedy byłoby stękanie, że jak to seria, urwana w połowie, ale urwana przynajmniej w dobrym momencie. I po trzecim tomie widać, że dużo byśmy nie stracili, gdyby ten, ten komiks się w ogóle nie pokazał. Dlatego no jestem niestety rozczarowany i polecam zapoznać się z pierwszym tomem, polecam zapoznać się z drugim tomem, Trzeci można sobie spokojnie i bez bólu odpuścić. To zostajemy w klimatach komiksów za cztery dyszki. Ojej. Oh yeah. Ptyś i Bill do ataku wydawnictwo Egmont zbiór trzech tomów podobnie jak to było w przypadku e, Garfielda tomów humorystycznych właśnie serii Ptyś i Bill e, i tutaj rysunki Laurent Veron e, i Laurent Veron też współpracował bezpośrednio z twórcą całej serii e, Jeanem Robim Roba Jean Roba wymyślił tak. No, tak czy siak, to zostało wydane rok temu, więc teraz trafiło do nas i zbiera oryginalnie 32, 33 i 34 tom całej serii. I co my tu mamy? Mamy jedno planszówki z zabawnymi historiami, gdzie poznajemy przygody właśnie Ptysia, który jest małym dzieciakiem oraz Billa, który jest jego spanielem. Inne postacie, które często się pojawiają oprócz rodziców to jest kolega Piotrek i Karolina, która jest żółwiem. Tak. No spoko. I czy coś trzeba więcej dodawać oprócz tego, że jest zabawny? Ten komiks jest po prostu zabawny. I spełnia tą samą rolę co Garfield. Leży sobie na półce i jak musisz sobie poprawić humor, to sobie ogarniasz parę plansz, które zawsze są, no może nie zawsze, w większości są do uśmiechnięcia się, trochę jest takich do zaśmiania się. Ogólnie bawiłem się dobrze, bo po raz kolejny to samo co mówiłem przy Garfieldzie. Humor jest uniwersalny. Nieważne w jakim wieku jesteś, nie jest to też komentarz polityczny, żeby się przeterminował i za parę lat nie będziesz wiedział o co chodziło w całym dowcipie. Jest to coś, co wydaje mi się zawsze będzie zabawne okraszone przepiękną frankofońską e, kreską. Widać faktycznie to wzorowanie się na, mm, na fistaszkach przy tam projektowaniu postaci, e, no ale główny twórca Ptysia i Billa współtworzył też e, Sprycjana i Fantazjusza, czyli też, jakby nie patrzeć, ekstremalną klasykę. Ja mam, humorystycznego ja, ja mam do siebie pytanie w Mianowicie. związku z tym komiksem. Tak. Nie chodzi mi o treść jego, tak. samą, żebyś tam mówił o, o tak. dowcipach poszczególnych. To, no to kom... byłoby ciężko, bo to jest komiks frankofoński. Ale Egmont go wydał w typowo amerykańskim formacie. I czy to się sprawdziło, Twoim zdaniem? Czy, czy ma, może mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi filkołkami graficznymi, żeby to się wszystko pomieściło? Nie, jedyn, może jedyne co to miałem wrażenie, że wewnętrzny margines czasem mógłby być szerszy, żeby aż tak bardzo nie odginać. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia już raczej składu niż, niż tutaj proporcji, ale wydaje mi się, bo, bo komiks jest częścią serii, komiksy są super. I oprócz tego wychodzi Lu, Studio Tańca oraz Ernest i Rebecca w tej serii i wydaje mi się, że one też są w podobnym formacie co ten. Tak, tak, tak, tylko właśnie byłem, nie, się, byłem nie, nie, ciekaw, czy to nie, nie się sprawdza, to, bo... bo... Daj mi tego Gianta, co tam masz, bo to sobie zaraz przyłożę, bo, bo, jest... bo Mieliśmy taki, znaczy mieliśmy, ty miałeś konkretnie taki przykład. Jest troszkę mniejszy, więc pewnie proporcja jest. Mhm. Bo mia miałeś taki przykład, e, mianowicie... Z z... Stronium Dog'a. Tak, ze Stronium Dog'iem z 2000 AD, który został z formatu magazynowego przerobiony na format taki... Został wysrany na ten, na ten y, format książeczkowy stary, bo to, to, że masz margines wielkości pięści na górze i pięści na dole i masz takiego pypcia na środku, to, to, to jest żenujące. Powinno się... nie wiem... Powi powinni zwrócić pieniądze ludziom, którzy kupili ten komiks, bo to jest żenujące wydanie. No i właśnie dlatego byłem ciekaw, czy przypadkiem tutaj też nie mamy takich przypadków, gdzie można wsadzić, nie wiem, przejechać autem po tych marginesach? Tak, tak nie, nie, nie, nie, nie, nie, tam... nie. Jest w porządku, na, na górze zawsze masz tytuł każdego, każdej planszy, czasem nawiązujące do jakichś tworów popkultury jak Walking Dead, ale wszystko w klimacie, tak naprawdę. Mhm. I zabawne dowcipy, no tak naprawdę czego chcieć więcej od, wiesz, od, od publikacji e, stricte humorystycznej, tak samo jak Garfield, ma, ma Cię bawić i, i, i ma być. A jesteś zainteresowany innymi tytułami z tego cyklu? Bo A... wygląda na to, że ten komiks faktycznie jest super. Tak, je, jest, jest super i też dla każdego e, tak naprawdę. E... Myślę, że muszę rozeznać zarówno Lu, Studio Tańca i Ernesta i Rebeka, bo może po prostu omijają mnie zabawne komiksy. Znaczy no nie omijają mnie aż tak całkowicie, natomiast hmm. może są naprawdę dobre, a ja o tym nie wiem, bo po prostu ich nie czytałem jeszcze. Ja trzymam kciuki za inicjatywę, komiksy są super, bo wygląda na to, że naprawdę fajne rzeczy zostały tam dobrane, w niewysokiej cenie, bo jak już wspomnieliśmy, to jest kolejny dzisiaj komiks w cenie okładkowej czy wysokości 30 zł, więc idzie go. 40? 40, więc idzie go za około 30 spokojnie złapać. No tak, i ma... a jest to kawał czytania jednak. Tak, 140, pra, znaczy no prawie 140, hmm. bo on ma 140 stron, w tym e, krótka wstawka o tym, jak powstają komiksy, e, wytłumaczona. E, natomiast masz, no te załóżmy 100, trochę jedno planszówek. To jest bardzo dużo mhm. do, do przeczytania. Tak nawiązujesz ciągle do tego Garfielda. No, Garfielda, którego pożyczyłem od ciebie. Ten pierwszy tom tłustego kociego trójpaku. Ja to sobie dawkowałem na tydzień ten komiks, więc myślę, że... Bardzo fajnie się takie coś czyta, nie? Tak, dokładnie, że mo można sobie w dowolnym momencie przes przestać i po jakimś czasie wrócić i myślę, że Ptyś i Bill to jest jak najbardziej rzecz podobna, gdzie nie trzeba tego czytać mm -hmm. ciągiem. Ptyś i Bill jest zdecydowanie mniej cyniczny <laughs> niż, niż Garfield, uh, więc myślę, że spokojnie też do, dla młodszych zawodników uh, można go podsunąć. Jest dość gruby, więc uh, i przy tym cenowo bardzo bardzo fajny, to uważam, że spokojnie mógłby być fajnym prezentem na Mikołaja. Okej, okay, tak. okej, okay. no, to, no po, to polecamy. Ja teraz przejdę do wydawnictwa Kultura Gniewu i chyba się wyłamie teraz z cyklu komiksów, komiksów za 39,90, bo pierwszy tom cyklu Woda i Ogień Spoko, mój następny też się wyłamie. Tak, tak, i to, i to już tak zdecydowanie pierwszy tom cyklu woda i ogień już tutaj sobie sprawdzam ile on kosztuje okładkowo tu tu tu tu, tu, tu, tu, tu. w każdym razie jest to komiks autorstwa Benedykta Schneidera jest to twórca 49,90 cena okładkowa więc się wyłamałem Ok, jest to twórca takiego komiksu jak tutaj pewnie przekręcę nazwę Diffie który był bardzo fajny ale chyba się nie skończył E, przynajmniej przynajmniej jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, że to jest ten tytuł, ale chyba, chyba finału nie było. W każdym razie e, pierwszy tom cyklu Woda i ogień pod tytuł Syn przedstawia nam historię osadzoną w takich e, średniowiecznych klimatach, e, kon konkretnie XIV wiek, gdy ówczesny papież wezwał e, rycerzy chrześcijańskich do nawracania pogan. I tak oto powstały tak zwane krucjaty północne, wokół których fabuła syna się kręci. Opowieść początkowo jest taka troszeczkę myląca, gdyż otwierająca komiks sekwencja to jest splata trzy wątki, które później zostają rozwinięte. I nie, nie uważam to za jakiś minus tego komiksu, ale faktycznie po tych 10-15 stronach miałem takie what the fuck i dopiero potem, gdy autor rozwijał każdy z tych trzech wątków, który został w tej otwierającej sekwencji zaznaczony, faktycznie zaczęło to mieć ręce i nogi. Jedną, z, jedną nie jedną, główną postacią tegoż tytułu jest Syn, który pojawia się również w tytule. Ja w ogóle myślałem, że Syn to jest nazwa cyklu, a woda i ogień to jest podtytuł. Ale okazało się, że jest na odwrót. Jak zwykle mój research nigdy nie zawodzi. Mianowicie e... mianowicie go nie ma. Mianowicie go nie ma, dokładnie tak. Więc poznajemy młodego chłopaka o imieniu Syn, który uciekł z tak zwanej Akademii Tortur. Spotyka on podczas ucieczki swoich współbratymców, którzy Dają mu do wyboru albo śmierć, albo powrót do Akademii Tortur, a ponieważ on tam wcale no, nie sądzisz, że Akademia Tortur to nie jest jakoś szczególnie zachęcająca nazwa dla placówki. Więc ja też niekoniecznie chciałbym tam wracać, w każdym razie on zdecydował się nie wracać, ale cudem uchodzi z życiem, poznaje taką e, młodą dziewczynę w masce, poznaje starszą kobietę, która ewidentnie ma jakieś tam magiczne ziółka i tego typu sprawy, w tle pojawia się także wątek właśnie tych, tych krucjach i gdy całość zaczyna nabierać takiego już większego sensu już zaczynamy łapać powoli o co w tym komiksie prawdopodobnie będzie chodzić mamy takie ciach i jest koniec lektury i mm, powiedziałem, że będę dzisiaj więcej narzekał niż nie narzekał na komiksy, o których chcę opowiedzieć tutaj może nie do końca tak jest, bo nie uważam syna za e, złe otwarcie serii nie uważam też tego komiksu za, za zły ogólnie po prostu jest to taka rzecz, która niekoniecznie mnie zachęciła do tego, żeby jakoś mocno wyczekiwać tomu drugiego jest, mm -hmm. jest fajne otwarcie później te wątki się rozwijają jest przecudowna warstwa graficzna, tutaj muszę powiedzieć Benedykt Schneider znowu, no, no para w łapie jest niesamowita i zarówno na planszach, takich pojedynczych planszach, które są kolorowe jak i na tych czarno-białych, które dominują w całym tomie, no po prostu jest super rysunkowo, no, no naprawdę widać, że jest to niebywale utalentowany rysownik i bardzo mi się podobało e, to, co wyczynia, wyczyniał na łamach tego komiksu, tylko po prostu ta historia nie urwała nicze, niczego. Jest to taka rzecz, która... Rozumiem, ale w widzisz w niej jakiś potencjał, prawda? Tak, Czy... tak widzę w niej potencjał. Czyli bo może być jak ze Skalpem chociażby. Ewidentnie jest jakiś pomysł na, na ten tytuł, mhm. tylko... E, Chodzi o to, że przy obecnym bogactwie ofert komiksu od wszelakich wydawnictw polskich syn po prostu nie przekonał mnie, żeby wiesz, jakoś mocno czekać na ten, ten drugi i prawdopodobnie w chwili obecnej wygląda to tak, że kiedykolwiek ten drugi tom się ukaże, to jeżeli w danym miesiącu będzie dużo więcej potencjalnie ciekawszych komiksów, to bez żalu go sobie odpuszczę, bo Widać, że mamy tutaj do czynienia z takim typowym pierwszym tomem cyklu, że rozstawia te pionki i dopiero od tej dwójki prawdopodobnie całość ruszy z kopyta i będziemy wiedzieli co autor tak naprawdę sobie zaplanował, ale jednak funkcją bardzo ważną pierwszych tomów jest to, żeby zainteresować czytelnika na tyle, by chciał po tą dwójkę sięgnąć i w moim przypadku Synowi się to nie udało po prostu, bo świetnie się bawiłem patrząc na to, co Benedyk Schneider wyczyniał rysunkowo w tym komiksie, no ale historia, która dla mnie jest jednak ważniejsza, po prostu no nie siadła, nie jest to rzecz, która mnie zachwyciła scenariuszowo, widzę w tym potencjał, ale po prostu no... No, przykład skalpa, który podałeś przed chwilą jest, jest dobry bo przy, po pierwszym tomie skalpa też naprawdę chciałem to rzucić w cholerę, ale przy, i w sumie zrobiłem to tylko przekonały mnie e, świetne recenzje tych kolejnych zeszytów i w przypadku syna jest podobnie, prawdopodobnie a, ale teraz powiedziałem pięknie e, w każdym razie najprawdopodobniej po ten drugi tom nie sięgnę, o ile mnie po prostu wylewające się z, z internetu recenzje pełne zachwytów nie przekonają mhm. I chciałbym się mylić co do tego komiksu Ale w chwili obecnej nie mogę o nim powiedzieć nic więcej jak świetnie narysowany Przeciętny scenariuszowo fajnie wydany komiks Bo oczywiście kultura gniewu nie można tutaj nic zarzucić jakości edytorskiej tak jak wspomniałem cena okładkowa 49,90 jak za tak fajnie wydany komiks jest to uczciwa cena no tylko po prostu nie urwał a jednak chciałem, stałem się ostatnio strasznie wybredny bo jednak mamy w czym wybierać na tym naszym komiksowym rynku tak jak o serialach rozmawialiśmy Tak przecież. i, i na, naprawdę Wchodząc w nowe serie, ostatnio staram się wchodzić w mniej nowych serii niż, niż jeszcze rok temu czy dwa lata temu, bo strasznie dużo jest rzeczy, które są kontynuowane Aha. i po prostu gdy wchodzę w jakąś nową serię, to chciałbym, żeby mnie wyrwała z butów, a pierwsza odsłona w te, te, tej serii Benedykta Schneidera po prostu, po prostu tego nie zrobiła, więc tak jak mówię, jeżeli będzie jakiś luźniejszy miesiąc albo po prostu mega pozytywne recenzje mnie zaleją, to wtedy ewentualnie po drugi tom. Jak najbardziej w chwili obecnej nie jestem przekonany. Przechodzimy do je. Yeah, yeah, yeah. Tak. Do Je z wydawnictwa Mandioka. I boy oh boy, jak, no. jak bym powiedział. Komiks stworzony przez Guillerme Petreca jest jedną chyba z najfajniejszych współczesnych baśni, jakie miałem okazję czytać przez ostatnie nawet parę lat. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest przepięknie zilustrowany, kojarzyło mi się trochę, chociaż później jak to sobie ściągnąłem z półki, to nie wiem dlaczego mi się tak kojarzyło, ale klimatem. E, kojarzyło mi się właśnie ilustracjami do… bo ran, nie umiem się wysłowić… E, Gdyby nie fakt, że stworzył własną historię, mógłby spokojnie ilustrować e, czy baśnie Andersena, czy jakiekolwiek inne klasyczne baśnie, bo jest to świetnie zrobione. Oszczędnie w formie wtedy, kiedy ma być oszczędne, że wiesz, na czym masz się skupić. Jak chociażby sam początek, kiedy dowiadujemy się o istnieniu e, króla bez barw. E, to, co się dzieje później, kiedy ta, ta szarość przechodzi przez kolejne e, miejsca i... Czasem mamy właśnie kadry, w których niczego nie ma praktycznie. Jest ciemność jest to piękny środek wyrazu. A czasem te kadry w pomieszczeniach czy jakby w nowych miejscach, które przytłaczają głównego bohatera, są tak szczegółowe i tak przepięknie narysowane, że w pewien sposób zapierają dech i ten komiks jest cały czarno-biały i jeszcze. Dodatkowo podbija kontrast, mieszając czarne tła z białymi tłami w zależności od tego, co dzieje się w samym komiksie. Historia opowiada o chłopcu, który traci głos i jedyne, co może powiedzieć, to jest właśnie je, jego imię. I wyrusza w podróż, żeby odzyskać swój głos. Na początku też mamy Zresztą podobnie jak w Lucky mamy trochę powiedziane, co może się wydarzyć, później cofamy się wcześniej i właśnie w narracji komiksowej te dodatkowe, powiedziałbym, przebitki i zbliżenia na malutkie kadry osadzone na środku strony robią niesamowite wrażenie moim zdaniem i warsztat, jakim artysta się posługuje przy ilustracji i Parokrotnie miałem wrażenie, że miesza e, trochę odmienne od siebie style, od takiej abstrakcji, przechodząc właśnie do, do ilustracji takiej e, baśniowej. Świetnie, świetnie się to e, sprawdza, i samo przesłanie, e, o którym nie chcę nic powiedzieć, tak naprawdę, e, ponieważ jest to zwieńczenie praktycznie całego tomu jest jest przepiękne i wydaje mi się, że ten komiks może pomóc wielu osobom, um, które noszą w sobie jakieś problemy, um, bo jest taką rzeczą bardzo podnoszącą na duchu i bardzo uniwersalną i nie spodziewałem się na początku, że um, znaczy, można się spodziewać, jak się skończy, bo jednak struktura baśni jest bardzo zbliżona sama w sobie. Natomiast przesłanie i morał, który możesz z tego wyciągnąć, wyszedł zupełnie inny niż myślałem. Myślałem, że będzie to po prostu e, kolejny, kolejny komiks o jakiejś przygodzie, którą przeżywa główny bohater. I bardzo się zdziwiłem, i to tak pozytywnie się zdziwiłem, bo bardzo chwyta za serce. Um, można powiedzieć, że się nawet wzruszyłem na komiksie, na, na, na komiksie owym i uh, on jest takim dla mnie uniwersalnym zamykaczem etapu, bo to, co to przez co przechodzi uh, je i czy to są uh, piraci, czy to są uh, dziwne, pijane błazny, czy utrata głosu. Wszystko jest jakimś etapem i właśnie ta podróż i katarzys, które tutaj się przeżywa, robi niesamowite wrażenie. Także no, wydawnictwo Mandioka jakby już wykopało się i okopało się w pięknym, na pięknej pozycji szperaczy w komiksie, Południowoamerykańskim i zrobili to znowu. I po raz kolejny przybliżają nam naprawdę, naprawdę świetną produkcję. No i wydaje się, że mają w planach naprawdę o, to dużo kolejnych, znaczy dużo więcej fajnych południowoamerykańskich komiksów. Tutaj miałem okazję z Bar Bartłomiejem z wydawnictwa Mandioki, Mandioka porozmawiać na śląskich targach książki. I on opowiedział op mi wówczas o, o paru projektach, które planuje wydać w, w Mandioce w przyszłym roku. W tym o rzeczy, którą, która prawdopodobnie pojawi się na przyszły Halloween. I to jak ten człowiek jest strasznie zajarany tym tematem i to jak on cudownie opowiada o tym. To środowisko powinno być zbudowane na zajawce jeśli nie wierzysz i nie jarasz się tym co, co robisz, co wydajesz, co tworzysz, tylko jest to po prostu produkt, to zawsze będzie to miało jakąś mniejszą wartość, ale kiedy i chyba praktycznie z każdym polskim wydawcą tak jest, że jak rozmawiasz na stoiskach czy coś, to wszyscy wierzą w to, co wydają mhm. i wydają przez to tylko i wyłącznie dobre rzeczy. No może to, to, to jest często kwestia no. gustu, ale, ale czu, czuć, wiesz w publikacjach czuć pasję wydawcy. I myślę, że na tym buduje się sukces i Mandioce się to świetnie udaje. Je jest pozycją wybitną i no chyba tą, którą na chwilę obecną najbardziej bym polecił z całego wydawnictwa. Oh. Mimo, że Fawela w kadrze jest bardzo wysoko postawioną poprzeczką, to je mnie zachwyciło. Okej. Okay. To chyba sobie pożyczę w takim razie? No oczywiście, że tak. Komiks kosztuje 75 zł i myślę, że powinniście się nim zainteresować, dopóki jest, bo e, jak wieści się rozniosą, że jest aż tak dobry, e, to życzę wydawnictwu Mandioka dużej ilości do druków. Okej. Okay. A ja sobie teraz przejdę do pierwszej z dwóch rzeczy od wydawnictwa Planeta Komiksów, o których chciałbym powiedzieć i pierwszą z nich jest czwarty tom amuletu pod tytuł Ostatnia Rada. Autorem niezmiennie Kazuki Buishi i w tym momencie na moment przerywam marudzenie, ponieważ w przypadku czwartego tomu amuletu absolut, Dobra, jest jedna rzecz, ale to tam później trochę wspomnę. Amulet jest dla mnie jednym z tych komiksów w tym roku, które mm, no po prostu nawet na moment nie, nie zawiodły. Historia, po której no w sumie niewiele się spodziewałem, bo gdy pierwszy Tom się ukazywał, nie miałem wokół, wokół, wobec tego tytułu żadnych oczekiwań. Okazało się, że naprawdę bardzo fajny, sympatyczny komiks, ale kolejne odsłony amuletu, drugi, trzeci i czwarty zwłaszcza, pokazały, że no ten kompletnie nieznany mi amerykański twórca z azjatyckimi korzeniami, czyli Kazuki Bushino wymyślił naprawdę świetną historię i w kategorii komiksów dla niekonie może niekoniecznie dla dzieci, raczej dla młodszego odbiorcy, dla takiego nastolatka. To amulet jest jak dla mnie totalnie bezkonkurencyjny i przebił sporo tytułów dla tej grupy wiekowej, którą, które w tym roku przeczytałem. Bo nie, nie wiem, czy tobie też się tak zdarzyło, bo wydaje mi się, że w tym roku strasznie dużo komiksów dla właśnie takich młodszych odbiorców przeczytałem, tak jak w ubiegłych latach nawróciłem się na no bardzo możliwe że też. nawróciłem się na Ziny. Tak, teraz się nawróciłem też na komiksy dla młodszych czytelników, bo wiedziałem, że ich jest całkiem dużo na naszym rynku, ale jakoś w sumie to omijałem i taka bajka na końcu świata, czy. Kolejne tomy ryjówki i cała masa tych innych komiksów e, właśnie dla młodszych odbiorców, no, no mega mega się dobrze przy nich bawię. I Amulet właśnie jest takim komiksem, który no bawię się przy nim, można powiedzieć, najlepiej. Czwarty tom opowiada o dalszych losach Emilii, e, strażniczki Amuletu, e, która trafia tym razem do legendarnego i ukrytego pośród chmur mi miasta. E, zakładam, że czyta się to Cielis ale równie dobrze może być Kielis, więc nie jestem do końca pewien. W każdym razie miasto to miało być taką wiesz, legendarną utopią ukrytą wśród, pośród chmur, a okazuje się, że na, na miejscu, że niekoniecznie tak jest, że ludzie na ulicach raczej tacy wystraszeni, generalnie terror, horror, brudno, smród, ubóstwo i wszyscy w strachu. No i trzeba się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Niestety cała ekipa Emilii zostaje rozbita na kilka mniejszych grupek, ale to, jak Kibuishi fajnie te wszystkie wątki posplatał z sobą, prowadził je przez cały tom i na końcu posplatał z sobą, jest naprawdę rewelacyjnym W rewelacyjny sposób zostało to rozwiązane. Mega mi się podobało to, że pomimo tego, że Emilii jest zdecydowanie najważniejszą postacią tego tomu, to jednak Każda postać ma tutaj coś do zrobienia, ma jakąś rolę do odegrania i nawet przez moment nie czułem, że jest jakoś poważnie mniej ważna. No okej, okay, ta Emily jest zdecydowanie numerem jeden, ale cała reszta obsady, no nie było tam takich postaci, które, no nie wiem, przetoczyły się przez cały Tom i gdzieś tam tylko, wiesz, nie wiem, Pio, piąty szereg w wojnie domowej, w, w, czy, czy coś w ten decenie, tylko faktycznie y, pomimo tego, że obsada amuletu jest naprawdę spora i rozszerza się z każdym kolejnym tomem, bo to y, jeśli dobrze wszystko policzyłem, to ta najważniejsza obsada w czwartym tomie liczy 16 postaci, więc jest tego sporo, nie? A udało się naprawdę fajnie poprowadzić każdą z nich, tak żeby nie tylko stała i machała do czytelnika Hej, nie umarłem, czy coś w ten deseń, tylko faktycznie coś do, do zrobienia mieli Bo jest masa tytułów, gdzie jest dość szeroka obsada, jeśli chodzi o pierwszy plan, o drugi plan I gdzieś w pewnym momencie właśnie to, co mówiłeś wcześniej, jest takie, że kurczę kojarzę cię typie, ale w sumie nie pamiętam z którego numeru, ja tak miałem już od dłuższego czasu z The Walking Dead gdy Rick i ekipa weszli do tej Aleksandrii i ta, tam się osadziła historia, to ja w pewnym momencie się łapałem na tym, że kompletnie nie wiem, kim są ci ludzie, którzy tam biegają i gdy ginęli albo coś się z nimi działo to mnie to nie ruszało w ogóle, bo ja nie wiem kto to był a w przypadku amuletu jest tak, że faktycznie pomimo dość szerokiej obsady i ja, ja nie ukrywam, że ja nie, nie kojarzę imion większości z nich. Wiem, że jest Emili, że jej brat się nazywa Nawin, że ich mama się nazywa mama, bo u muminków działało, więc... Do, do, dokładnie i, i że... krowy kurczaka też działa. Tak, i jest cała masa innych postaci, tylko tak jak mówię, no jest to kibuiszy nie tylko przedstawił fajną historię w czwartym tomie, bo... Miasto y, Kielis, Kielis naprawdę z, okazało się być ciekawym miejscem, w którym pewne tajemnice trzeba było odkryć i e, sposób w jaki ta, ta narracja, ta fabuła była prowadzona jest naprawdę przesympatyczna. To cały czas, pomimo tego, że mamy tutaj kilka takich mrocznych momentów, to wciąż jest komiks dla osób w przedziale, ja bym powiedział 12-14 lat, coś ten deseń, ale i starszy człowiek po 30, schorowany, mo może się dobrze przy tym bawić i e, rysunkowo też jest super. E, to, co Kibuishi potrafi e, odstawić na, na rysowanych przez siebie stronach, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Troszeczkę, i to jest właśnie ten jeden, jedyny minus, jaki mam do zarzucenia temu komiksowi, że e, kolorystycznie może nie, nie gra to jakoś najlepiej momentami bo mamy tam ewidentnie komputerową robotę i to taką strasznie widoczną komputerową robotę nie jestem jakimś wielkim fanem tak paskudnego Photoshopa jaki jest w amulecie ale to jest tylko jeden taki drobny minus jak na tyle zalet który amulet w sobie ma to jest w zasadzie nic. E, doszliśmy już prawie do połowy tej serii ponieważ w Stanach ukazało się 8 tomów z 9 planowanych, więc już prawie połowa, ale nie zrażajcie się tym, ponieważ seria jest naprawdę warta sprawdzenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zdecydowanie powinniście odłożyć te 49,99 cena okładkowa. Z tego co widzę na gildii można złapać ten komiks za 35 zł. Pierwszy tom był nawet odrobinkę tańszy, ponieważ miał nieco mniej stron. Ja ze swojej strony polecam, bardzo fajna rzecz i już z niecierpliwością zacieram łapy na myśl o tomie piątym. Tymczasem ja przechodzę na chwilę do USA, chociaż Ty też widzę, że będziesz kończył razem z USA. Tak jest. A, tylko, że ja przechodzę do wydania anglojęzycznego i do zeszytu, co w sumie u nas ekstremalnie rzadko się pojawia w ostatnich czasach, prawda? No ja już praktycznie w ogóle nie, nie czytam zeszytów z USA. No ja cyfrówki, nie? Mhm. Bo to, no nieważne. Tak czy siak chciałem powiedzieć o Zielonej Latarni, autorstwa z wszystkim znanego Granta Morrisona i, no chyba w porównaniu do Granta Morrisona trochę mniej znanego, Liam'a Sharpa. Kojarzysz Sharpa? Pierwszy i trzeci to Wonder Woman z odrodzenia. Testament z Vertigo. Mhm. Tak, kojarzę. I jak? Co są o jego rysunka? No, testament. Miałem okazję tylko sprawdzić to, co się pojawiło od wydawnictwa. Jezu, jak oni się tam nazywali? Ci, co wydali Autority Planetary Manzoku. Tak. No to wyglądało to spoko. Jeśli chodzi o to, co się pokazało w Wonder Woman, to wyglądało to bardzo dobrze, więc myślę, że graficznie jest. I jest... Green Lantern też wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zaczyna się już bardzo Morrisonowsko. Ponieważ poznajemy nową latarnię, który jest wirusem i w sumie jest partnerem innej zielonej latarni i właściwie siedzi w nim cały czas. No, okay, I, no I już tak. myślisz sobie, o Grand Morrison, ty dziwny szkocie. Natomiast później już hmm, dostajemy z powrotem Hala Jordana. Że on, on nie zapowiadał, że to będzie taki normalny komiks o kosmicznych gminach? Jak gimiarzach? na niego? E, na to, wiesz, tam było tylko wprowadzenie, bo nie, nie można, jak, jak zaczynać to z przytupem, to nie zapominaj, że zeszyt ma numer jeden mhm. i później dostajemy Hala Jordana, który wraca do korpusu zielonych latarni i tutaj właśnie czuć to, co e, mówił, Grand Morrison, że to będzie historia o kosmicznym gliniarzu, dlatego że e, nawet jest tam zdanie, że myślałem, że, że mnie nie chcecie, chyba że zdarzy się coś e, bardzo wymagającego i tam jeden ze strażników mówi, właśnie się zdarzyło, więc witaj z powrotem nie? i znowu jest, znowu jest gliniarzem, nie? Wiesz, mm. mimo że nie grał zgodnie z zasadami, to jed jednak jego umiejętności były, były potrzebne. I zapowiada się naprawdę super. I cieszę się, że Grant Morrison dostał tą serię do pisania, bo tam go jeszcze nie widzieliśmy. Na końcu numeru y, mamy taką planszę, rozkładówkę z tym, co nadchodzi. I są to rzeczy, które obiecują bardzo dużo. Po pierwsze, jest bardzo dużo kropek takich, jak Kirby robił, więc to już zawsze świadczy dobrze. Y, po drugie... Mogę, to nie jest w sumie spoiler, bo nie tyczy się tego, nie? Mhm. A jest w sumie zapowiedziany, że będzie team-up z zieloną strzałą. O, no, najwyższa pora. Do, po tylu latach. Mhm. I jeszcze od Granta Morrisona. Znaczy, mo, mo, znaczy było po drodze parę team-upów. Na przykład, kojarzysz takie ten, jak to się nazywało? Cry for Justice. No. Wolałbyś nie pamiętać, prawda? Tak jak ja. To się nawet niedawno ukazało po polsku jako pragnienie sprawiedliwości i wciąż było złe. No, ale ten. No, Tak czy jak zapowiada się naprawdę dobrze i wiesz mniej więcej, że po Grancie Morrisonie wielu rzeczy się można nie spodziewać. Mhm. Że zawsze jest, się, jest się w stanie czymś zaskoczyć i myślę, że może fajnie odświeżyć zieloną latarnię. Cały czas pozostaję wielkim fanem tego, co Joe Jones zrobił yy, z latarnikami, ale tu zapowiada się coś świeższego. I czytając to miałem wrażenie, że gdyby nie historia postaci sprzed tylu lat, to spokojnie zielona latarnia mógłby być w 2000 AD przez i rysunek, co zresztą widać po jednym z rysowników przecież sędziego Dreda, chociaż nie wiem, czy jest jakiś angielski rysownik, który nie rysował sędziego Dreda. Może, czy jest jakiś angielski rysownik, który osiągnął sukces i nie rysował sędziego Dreda? Zapowiada się naprawdę dobrze, a no, wiesz, jest też sporo przeciwników zielonej latarni, które Grant Morrison mógłby spoko wykorzystać, nie, bo to nie, z, zrobiło się trochę jak z Supermanem, że jedynym przeciwnikiem zielonej latarni był Sinestro i tak samo jak z Batmanem. Zawsze był Batman i Joker, Batman i Joker, Batman i Joker, Batman i y, Ktoś, kto okazywał się Jokerem y, i no, z, zaczęło się to robić trochę nudne, prawda? I w przypadku y, tak samo jak Superman i tylko Lex Luthor, y, czy właśnie zielona latarnia, i najczęściej Sinestro, mimo wszystko. Mhm. Natomiast te postacie, które... Fajnie by było jakby wytatuowany człowiek wrócił. Bo to był w sumie przeciwnik stricte zielonej latarni. Ten, który ożywiał swoje tatuaże. Mhm. A... Był taki, no. I nie ukrywam, że <grym> trochę takim komiksowym snem malutkim byłoby... Zobaczenie scenariusza, w którym Grant Morrison pisze coś o Starro. Tak coś czułem, że będzie wspomniał. No bo wiesz, już Kosmos, a w Kosmosie najlepszą jedną z najlepszych serii w ogóle od DC było Rebels. Rebels z, kro z kropkami, tak. Tak. Rebels z kropkami, wspaniała seria i Starro zdobywca to była wybitna historia. Mm, I seria nigdy nie dokończona w trade'ach. Po, no, po co? Bo smutek. Bo smutek no. No. I tutaj y, seria zapowiada się jako coś naprawdę fajnego. E, graficznie czasem szło w stronę Preachera, y, y, y, przepraszam, Kaznodziei, mhm. e, więc też trochę oderwanie od tych takich prostych i mocno świecących rzeczy z zielonej latarni. E, miałem trochę wrażenie takiego starego science fiction, takiego dobrego, pulpowego e, sci-fi, i jeszcze w połączeniu z tym, że Morrison może wykręcić coś, czego nikt się nie spodziewa. Świetne rysunki Sharpa i do tego policyjna historia o policja, znaczy o glinie, który wrócił do służby mimo że go wywalili. O oh yeah. I najważniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć w pierwszym numerze, nie ma originu. No to to, jest, to jest ok, spoko. Tylko po prostu Hal Jordan wraca do służby i wszyscy wiedzą, że jest Halem Jordanem. I jest spoko. No i te, to jest faktycznie spoko, bo na przykład pamiętasz jak mówiliśmy o pierwszym tomie Hala Jordana z odrodzenia? Mm -hmm. O pierwszym tomie Hala Jordana z odrodzenia, który mm, dla osoby nieobeznanej je... Był trudny. Był strasznie trudny, chociaż, mm -hmm. bo też nie miał tego originu, bo po prostu był Sachal Jordan i ma siłę woli tak mocną, że sobie wykuł pierścień, kurde, z tej, z tej siły woli. Konstruktów to w ogóle było ekstremalnie mało w tym, w tym tomie, z wyjątkiem tej chusteczki, co było. Znaczy, przy... Ale generalnie sam komiks nie był jakiś szczególnie zły, ten z odrodzenia, tylko że był taki strasznie. Nieprzystępny o, a, tu, a tutaj... No, on nie był dobry dla nowych czytelników, no, to nie była seria, w którą dało się wskoczyć, bo jednak cały czas kontynuowane było wszystko w zielonej latarni. A tutaj mamy taki świeży start, tak. Morrisonowy, świeży mhm. start, który trzeba... Ale czy jest to komiks, który trzeba sobie tłumaczyć przy pomocy bloga dostępnego w internecie? Wątpię. No to, to dobrze. Czyli pewnie Morrison coś wymyśli w kolejnych numerach. Wiem, że tam jedna z zapowiedzi ma okładkę prezentującą jakąś tam wersję Boga. Więc no kosmiczne bad story na pewno. Pojawiało się też wielkie oko z dziwną źrenicą w tych zapowiedziach. No będzie, no, będzie Może, może coś, coś z tego. Natomiast ja już tak na koniec. Ostatni komiks, który będziemy, o którym będziemy dzisiaj mówić, to jest dziewiąty już kurcze, już dziewiąty tom chłopaków. Na początku troszeczkę się zlękłem, bo zobaczyłem w zapowiedzi cenę okładkową w wysokości 99,90, czyli zdecydowanie najdroższy komiks spośród tych, o których dzisiaj coś mówimy. No ale... Gdy w końcu ten komiks przyszedł do mnie w paczuszce z gildii i wyciągnąłem tego klosa z tego kartonu, to okazało się, że jak najbardziej cena jest uzasadniona, ponieważ komiks ten ma 276 stron. Jak go wepchnąłem w półkę obok pozostałych ośmiu tomów, to on ma po prostu grubość dwóch poprzednich, siódmego i 8. No ale co, trzeba trochę ponarzekać. O ile serię chłopaki, The Boys w oryginale, ja naprawdę lubię, Tak, ten tom to jest niestety najbardziej przegadany, rozmemłany i ciągnący się tom tego, tej serii. Znam, tak jak już wspomniałem, całość. Ty też znasz tego, co kojarzę. Mhm. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie ten moment te, tej kulminacji przed najważniejszym starciem chłopaków z siódemką i ten moment, w którym Hmm, dowiadywaliśmy się o przeszłości rzeźnika i o przeszłości chło, organizacji jaką są chłopaki e, no to było takie jakby to powiedzieć ten tom ma 12 zeszytów zawartych w sobie z czego są, mamy do czynienia z trzema historiami po cztery części pierwsza z nich to jest taki ogromny rys historyczny do tego co Gartenis sobie tutaj zaplanował po czym dostajemy kolejne cztery, kolejne cztery rozdziały które są jeszcze większym rysem historycznym tego świata Tylko, że tutaj jeszcze dodatkowo Ennis sobie mógł poużywać I zrobił komiks wojenno superboaterski On kocha komiksy wojenne I, I powiem szczerze, że już we wcześniejszych tomach Były takie momenty, gdzie ktoś tłumaczył komuś zawiłości Przeszłości tego świata Albo jakieś tam intrygi wyjaśniał I to się czytało nawet spoko Ale tutaj mamy... Słowo daje nie wiem 100, 160, 170 stron tłumaczenia, non-stop tłumaczenia. o co chodzi w tym świecie? Z czego tak na dobrą sprawę połowy jesteśmy w stanie albo się domyślić albo już o tym dawno wiemy. I dla mnie problemem tego tomu było to, że, nie, że przy tak potężnej objętości jaką ma w tym komiksie nic się nie dzieje tak na dobrą sprawę. No dobra jest parę momentów, które są... Istotniejsze w kontekście głównej fabuły, ale te rzeczy, które są po prostu nam tłumaczone przez Garta Enisa i tłumaczone, i tłumaczone, i tłumaczone, no już w pewnym momencie już ja przynajmniej miałem takie, takie odczucie: mówię, Jesus, Garta, ja, ja to wiem, ja to wiem, a Ty mi tłuczesz to już siódmy zeszyt z rzędu. I, i to niestety nie podobało mi się to tak bardzo, jakbym tego chciał. Ale na szczęście jest ta ostatnia historia, która też ma cztery zeszyty I ona przybliża nas o kolejny krok do tej ostatecznej konfrontacji z siódemką i Tutaj znowu zaczyna się robić tak super bohatersko, śmiesznie super bohatersko, parodystycznie Znowu są mhm. wyciągane bardzo dziwne brudy i bardzo dziwne zboczenia Gartenis potrafi wymyślać takie obrzydliwości I tutaj znowu mamy, mamy do czynienia z popisem jego nieskrępowanej wyobraźni i tak jak cały czas mi się podoba to, że The Boys zostało przejęte swego czasu przez wydawnictwo Dynamite, które powiedziało Gart, rób co chcesz i on faktycznie robił to co chce i wyszło mu to naprawdę dobrze tak jednak mm, już to mówiłem przy czytaniu oryginału ten komiks jest za długi momentami te miniserie typu Hirogasm, typu Highland Lady typu yy, Ojejku, ta miniseria o Rzeźniku Nie pamiętam jak się nazywała Ale no one wszystkie tak na dobrą sprawę Jakby nie istniały To nic złego by się nie stało A i sama główna seria, która chyba ma 70 Parę zeszytów, ona też mogłaby Spokojnie być o parę naście Numerów skrócona i też Nic wielkiego by się nie stało I ten tom w mojej ocenie to Tylko potwierdza, jest za długi, jest zbyt przegadany i tak na dobrą sprawę jak przeczytamy go to odstawimy na o ja odstawiłem na półkę stwierdziłem o jaki gruby i następnego dnia w sumie nie pamiętałem co się, w nim, co się w nim działo i to nie jest najlepsza rekomendacja, wiem, ale no kurczę z drugiej strony to jest dziewiąty tom, więc jeżeli zebraliście osiem poprzednich to sięgniecie po dziewiąty i pewnie sięgniecie po dziesiąty, jedenasty i dwunasty, bo te, tyle chyba Tyle, ty, tyle chyba ta seria będzie miała łącznie odsłon. No i jak w przypadku każdej tak długiej serii no są lepsze momenty są gorsze momenty i dla mnie tom 9 jest tym gorszym momentem. Ale wiem że seria w kolejnych odsłonach przyspiesza i robi się znowu fajna a finał jest mega satysfakcjonujący. Przynajmniej ja, ja go tak odbieram więc e, jak e, zapowiada treść a, znowu masło maślane mi wyjdzie jak, jak ogłasza treść zapowiedzi tego komiksu, będzie bolało i faktycznie trochę bolało przy lekturze, ale to jest taki ból, który trzeba przeżyć, bo potem znowu się robi naprawdę fajnie na plus, świetna okładka tego tomu, po prostu uwielbiam ją i jest, jest, jest przezabawna no i jak zwykle bardzo fajne tłumaczenie od wydawnictwa Planeta Komiksów. Ja jestem mega fanem tego jak nazywa się ten lider siódemki w, w polskiej wersji językowej, czyli ojczyzno Sław. To by, mógłby być najbardziej polski superbohater <gry> no, no, no, no, no. świata. No i tłumaczenie tutaj już patrzę. Arkadiusz Czerwiński naprawdę fajne. Jest mnóstwo przekleństw, jest strasznie dużo Zwrotów, których no nie powinno się używać w rozmowach z innymi osobami, ale no pomimo tej, tych paru plusów jednak w tym tomie jest znacznie więcej minusów. Ale tak jak pod, podkreśliłem już wcześniej, w kolejnych tomach będzie lepiej. No i czekam na te kolejne tomy, bo Planeta Komiksów jeśli chodzi o serię Chłopaki ma tempo naprawdę świetne. Więc podejrzewam, że już w przyszłym roku e, dostaniemy finał tej serii. No i świetnie, bo jest to, nam, podsumowując całość, seria jest naprawdę bardzo fajna. Jest to ten dobry Ennis, jest to ten Ennis, do którego chce, chce się wracać. Tylko być może nie do wszystkich tomów. No To jest bardzo ładne podsumowanie Enisa. I wyborze chłopaków Enisa. Mhm. Bo na przykład do takiego kaznodziei to się z chęcią wraca i to w zasadzie do wszystkich. Historii, bo no, no, no, no, no. I, minis, i ta miniseria poświęcona Świętemu od mordercy, i ta miniseria poświęcona ym, Gębodupie, czy, czy jak on się tam nazywał w polskiej wersji językowej, ym, no one były może też nie, nie jakieś potrzebne, ale były przynajmniej fajne. A jak sobie przypomnę, Herospazm, hi hi to po prostu ojej. No, no i właśnie to jest ten, ten, ten taki to jest ta cecha charakterystyczna dla Enisa, jak dla mnie no, po, po kaznodziei on nie zrobił ani jednej tak długiej serii, którą by się tak nieprzerwanie dobrze czytał, no i właśnie jeśli chodzi o dziewiąty tom chłopaków to jest ten, ten dołek, bo pomimo, pomimo tego jednak cała seria jest moim zdaniem jak najbardziej warta polecenia i na dziś to będzie wszystko tak, słyszymy się za dwa tygodnie dzięki, cześć <grych> Dokładnie. jeśli macie jakieś komentarze y propozycje, pytania, wskazówki cokolwiek dajcie znać w komentarzach no i tak jak Andrzej powiedział przed chwilą bardzo szybko wracamy za dwa tygodnie, mamy pewien fajny plan na ten odcinek nikczemny, nikczemny fajny plan, czy on wypali to się dowiecie za dwa tygodnie dzięki Dokładnie. za uwagę i na razie, cześć